Witam, Fantasmagia, podcastu o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko, odcinek 410. Ja nazywam się Damian Paulu dachman i ze mną jest Ryszard Hojnowski, k Rysław. Witaj, Ryszardzie. Dzień dobry, witam cię serdecznie, ja witam wszystkich słuchaczy i wszystkie słuchawki. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać. No, trochę tak czasu minęło, jak święta, cię zapytam, drogi Ryszardzie. Czy wszystko w porządku? Wszystko w porządku. Święta były takie, że teraz przez ten tydzień codziennie chodziłem na siłownię i ograniczyłem spożywanie wszelkich pokarmów, żeby tylko się całkowicie nie zapuścić, no bo niestety mhm. jeszcze przed było du dużo pysznych rzeczy, z, mhm. spotkanie z rodziną, no jakby same pozytywy w zasadzie. Dokładnie. I właśnie, bo przed, przed świętami Pojawiła się informacja, już potwierdzona oficjalnie, mam nadzieję, że wraca Grysław na antenę radia Rock Service FM w soboty o 18, ile się nie mylę. I już w, w tak. tę sobotę, to jest który? Ósmy? Dobrze mówię? 7. kwietnia. kwietnia. Audycja, wielki powrót. <laughs> Jak, jak Ryszardzie? Wszystko w porządku, jakieś tematy może jakiś taki, troszeczkę taki, nie wiesz... Znaczy, e... Powiem Ci, że straszna trema, straszne kłopoty z powrotem do nagrywania, bo, bo jednak nagrywanie solo jest dla mnie bardzo trudne. Są osoby, które mają dar wymowy i potrafią pięknie wszystko składnie opowiedzieć. Ja jestem taką osobą, że może tego tutaj nie słychać, ale tak naprawdę czasami wpadam w jakiś taki kołowrót myśli, który sprawia, że, że, że się gubię nagle. W połowie myśli tracę wątek i nagle cała wypowiedź, yy, która w dialogu mogłaby być uratowana przez rozmówcę, yy, traci sens. I nagrywam od początku, i nagrywam od początku. I tak 40 minut, bo mniej więcej 40 minut nagrania, bo tam jest około 20 minut muzyki, tam, no, powiedzmy 45 minut mojego gadania, 15 minut muzyki. To, to trwa dla mnie, nie wiem, 5, 6 godzin, bo. No ale to jest zresztą wina się... tego, że jesteś perfekcjonistą, no nie? Jakbyś właśnie nie, tak nie wie, wiem. że jak powiedział sobie, a, na, na to jest dobrze, to już wiesz. Jak to się mówi, niektórzy mówią, prosto na taśmę nagranie, takie na żywo, live to tape, po prostu jak, jak wyjdzie jest dobrze. No nie? Ewentualnie gdzieś Powiedzi... w postprodukcji, y, powycinać y, mm -hmm. pewne, pewne rzeczy, które Ci się nie spodobają, wiesz, taki, taka magia. Na pewno, na pewno y, nieraz widziałeś, jak wyglądają zmontowane niektóre filmiki na YouTube, To jest tak, że po prostu mówią ciągiem, a później to wycinają. Dlatego te jump cuty na przykład dla mnie są niestrabne wizualnie, ale jak nie patrzysz na ekran, Mm -hmm. i, i nie słyszysz ich też, bo czasami słać te jump bo to niektórzy bardzo ostro ciągną, wszystkie o, e, o, y, y, wycinają, no to jest całkiem w takim porządku, więc yy, ja wiem, że po prostu yy, perfekcjonuj swój, no, no chcę, żeby wszystko było tak yy, płynnie za jednym razem, ale ja myślę, że że tak, trochę taki, takich, wiesz, cięć się i, i, i spokojnie będzie, ale na pewno yy, najważniejsze jest to właśnie, że, że Grysław powrócił yy, regularnie, tak, co sobotę Taki, takie są plany, żeby był co sobotę. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie, szczerze powiedziawszy, po nagraniu tego 75 odcinka, mm -hmm. jestem wyczerpany umysłowo, intelektualnie. Wygląda na to, że rzeczywiście taka długa przerwa źle mi zrobiła, jeśli chodzi o umiejętność składania zdań w jakieś dłuższe, sensowne wypowiedzi, niestety. Zobaczę, mm -hmm. jak to będzie w przyszłym tygodniu. Podejrzewam, że będę Ciebie wykorzystywać, drogi Damianie, intensywnie, jeśli można będzie, ponieważ z Tobą nagrywam się z, zawsze znacznie lepiej i wspaniale nam się konwersuje, i dzięki temu tak naprawdę, kiedy, kiedy nagrywamy razem, to w zasadzie nie ma, nie ma żadnych, żadnej obróbki, tak? Wycinamy Chyba, jakieś nie, Zawsze, sięmy, jak jakieś planujemy godzinkę, tak to, to wychodzą dwie, <laughs> ale. <laughs> no nie, no ale, jak e, słowa, ale mi też mam, to jest godzinka, szardzie, to że y, zawsze właśnie, i to jest. I... I to się wydaje, że na przykład no, każdy by chciał tylko twojego głosu słuchać, ale twoje odcinki muzyczne, te specjalne, gdzie, gdzie naprawdę przedstawiasz naprawdę kawał dobrej muzyki, czasami zgiera, czasami właśnie to też reprezentujące twój, twój fenomenalny głos muzyczny. Ha, ha, ha. Właśnie się dowiedziałem, no one się jest no, nadzienny na głos muzyczny. Nie, właśnie się dowiedziałem na przykład, znaczy jest dużo osób, do których ta muzyka nie trafia, wiesz, jeśli ktoś słucha powiedzmy na, disco polo, wiem, rapu Stanisława Stanisława, nie wiem, na co to jest ale powiedzmy, że jeśli ktoś słucha muzyki popularnej jakiegoś disco i tak dalej, no to mu... i jakby tutaj nie wartościuje, że moje jest lepsze a disco jest gorsze, absolutnie nie, po prostu jeśli ktoś lubi taki rodzaj muzyki, a ja puszczam powiedzmy bardziej skomplikowane dźwięki, no to niekoniecznie mu się, mu się tak. to podoba natomiast ja jakby zastanawiałem się, czy, czy nie zrobić tak, żeby nie było całkiem bez muzyki i jest, był odzew taki, że, że nie, że koniecznie muzyka musi być, że przerywniki muzyczne muszą być. Z drugiej strony są osoby, o których wiem, że nie słuchają grysława właśnie dlatego, że jest tam muzyka, ponieważ podcast tam ma, ma, być, post, ma być podcast, ma być mówiony, a nie jakieś tam zaśmiecanie muzyką. Więc na razie jakby podzieliłem. Nie słuchaj tych ty ty ty osób, <laughs> nie, nie powinno być muzyki. Bo ja, ja generalnie gdyby, gdybym. Y no też miał jakiś taki właśnie pomysł, tak jak ty masz pomysł? Nie? Z, z prezentowaniem tej muzyki, że to zawsze jest związane jakby czasami z tematem odcinka, albo no, jakiś tam jest pomysł właśnie. Akurat w ostatnim odcinku jest totalnie niezwiązane. Oprócz pierwszego i ostatniego otworu, dwa w środku są niezwiązane, bo po prostu puściłem je, bo y, uznałem, że, że chciałbym je puścić. I to, jakby nie są związane z tematem, nie, bo. Muzyka z czołówki tak naprawdę... programu może. <laughs> do, do Sea of Thieves można by, bo mówiłem mm. właśnie mówiłem o w Grysławie o tym, jakby sprawy organizacyjne co porabiałem przez te kilkanaście miesięcy później mówiłem mm. o Switchu, który jakby, mm. jakby zdominował poprzedni, poprzedni rok growo jakby polecałem pięć moim zdaniem najlepszych gier na Switcha oraz wymieniłem parę zapowiedzi, którymi warto się zainteresować natomiast w ostatnim segmencie mówiłem o grach które miałem okazję ostatnio zagrać, czyli na przykład Dishonored, Death of the Outsider i Sea of Thieves. Więc to są takie... No, każdy segment mniej więcej po 15 minut. Jak Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czas na końcik planszówkowy, to chciałem Ci się pochwalić, Ryszardzie, że Siódmy Kontynent doszedł do mnie. Ta pierwsza fala o, super. Dla, dla wspierającej na Kickstarterze właśnie tę, tę, tę najnowszą, najnowszą kampanię. No wszystko ładnie wygląda, ale <śmiech> dopiero odpakowałem, więc może wspomnimy w konciku e, plaszowkowym, ale właśnie Sea of Thieves, e, e, czyli f, e, Thieves, czy jak to powiem, po prostu może złodziei. E, tak wid... Czytałem Twoje e, twoje wpisy na, na Facebooku, Twoje relacje i. Rozumiem, że spodobało Ci się te wojarze, to, to, voyager, to, to, to tak. bycie korsarzem, tak, jest całkiem, całkiem. Udało się to zrobić. M prawda, mo moim jak? zdaniem, tak. Rozumiem osoby, którym się to nie podoba. Nie rozumiem hejtu strasznego, ponieważ to jest jakby to, to jest gra, która nie trafia, nie musi trafiać do wszystkich. Tak jak Grysław nie musi trafiać do wszystkich, tak Sea of Thieves nie musi trafiać do wszystkich, ma swoją publikę i do mnie. Może Złodziei jak najbardziej trafiło, bo tak jak zresztą mówiłem o tym Gusowie, dla mnie to jest tak jak powrót na podwórko. Jak mm. no bo te, to może po... to jest. Mhm. Nie, przepraszam, wiedzieć, bo to jest, to jest gra generalnie w całości oparta o rozgrywkę wieloosobową, czy tam jest jakoś tak, że, że grasz na Można grę, solować. Ja, tak, ja solowałem troszkę i powiem Ci, że solowanie w tej grze jest wymagające pod tym względem, że musisz cały czas uważać na innych graczy. To jest gra której hmm. gracze jednak prawda? cały Jesteś czas piratem. są. Po prostu można samą grać, ale, ale cały czas się jest sprawiał. Tak, w i, sieci i możesz, na morzu. możesz wpaść w sidła e, innych piratów. I na przykład, kiedy, kiedy sam płynąłem, to miałem duszę na ramieniu, dokładnie obserwowałem horyzont, czy przypadkiem nie ma jakiegoś pirata, kiedy, kiedy widziałem żagle na horyzoncie, zmieniałem kurs, żeby dopłynąć do celu inną trasą bo na przykład wiozłem cenny ładunek i nie chciałem, żeby wpadł w obce ręce i to też naprawdę było emocjonujące. Kiedy dopłynąłem na miejsce i okazało się, że tam, że, że w porcie już jest jakiś statek, to zatrzymałem się z drugiej strony wyspy, przekradałem do handlarzy, którym mogę sprzedać wydobyte skarby, czy też zdobyte skarby i przenosiłem je tak od krzaczka do krzaczka, ukrywając się jednocześnie i, i szczerze powiedziawszy, ja nawet grając solo bawiłem się dobrze, ale to co ta przeżyłem kwintesencją, e... prawda, jest ta, zgranie chyba w, w załozy tam maksymalnie chyba czteroosobowej. Cztery, tak, to, to co przeżyłem na, na naszym galeonie karyna czasu to jest to, to, jest coś nieprawdopodobnego. Naprawdę miałem moim zdaniem jedno z najwspanialszych doznań growych ubiegłym tygodniu jakie, jakie miałem w życiu i to, to było, to było naprawdę niesamowite kiedy stoczyliśmy wielką, gigantyczną bitwę o fort, o, o, o taką wysepkę na morzu i, i w, tym, w tej bitwie uczestniczyły chyba wszystkie okręty, było ich chyba siedem. Mm. I wiesz, był wzajemny ostrzał, był abordaż, były, były wyprawy po surowce, znaczy w zasadzie może, nawet nie po surowce. Ale to się i... na przykład, nie wiem, bo to wszystkie te galony, te, te, to byliście na przykład podzieleni, że jedni piraci pod jedną banderą w... Nie, to wszyscy to... są, wszyscy wszyscy Aha, są w chyba, like. że, tak, chyba, że, chyba że, się, że, że się zgadają. Na przykład jeden z naszych ludzi, jakby wystrzelił się z armaty na, jed... <laughs> na statek przeciwników, przeciwników mm -hmm. i przekonał ich, żeby doraz dołączyli. Że, że sami nie mają szans i, i, i walczyliśmy o, razem znaczy, my to, to jest fenomenalne i rozumiem, no że tam jest właśnie jakiś taki ten czat, że, że jest jak, roz... jesteś blisko, to możesz, jak jesteś blisko jak jesteś blisko, to cię, tak. cię słyszą tak? Aha. więc on, on nie mógł z nimi rozmawiać jeśli kiedy, kiedy był na naszym statku Natomiast ale podjął fantastyczną tam... akcję ryzykowną i przekonał właśnie a tak to, to... i przekonał. No znaczy, w tej grze tak naprawdę śmierć nie jest czymś strasznym w takim sensie, że, że nie, jest, nie tracisz doświadczenia ani nic, bo bo nie ma czegoś takiego. W tej grze tracisz tylko czas. Jeśli mm -hmm. zostaniesz pokonany, no to na kilka minut wy, wypadasz, trafiasz na te, na, na prom potępionych no i ja. przez dwie dwie trzy minuty nie macie w grze co, co może być często m, wa, m, bardzo m, ważne dla, dla losów twojej, twojego okrętu i twojej załogi, bo jeśli brakuje jednego członka załogi na mhm. galonie, no to już jest, to, to, to może być potencjalnie trudne, zwłaszcza, że na przykład jeden musi obsługiwać żagle, drugi musi naprawiać uszkodzenia na dolnym pokładzie, trzeci musi wylewać wodę, a czwarty musi sterować i, i, i wszystkim, wszystkim nie ma obijania dobrać. się. Nie, absolutnie nie ma, wiesz, się. My, my już na przykład doszliśmy do takiej wprawy, że jak tylko jest sygnał, że podnosić kotwicę, to wszyscy biegną do kotwicy i podnoszą ten koło bo ważne w Sea of Thieves jest to, że wszystkie rzeczy, które robisz, to nie są zautomatyzowane. To naprawdę znaczy twój awatar, twoja postać w grze naprawdę musi je robić, czyli jeśli refuje żagle, no to refuje żagle, tak? ciągniesz za, za, za tę linę, żeby żagle zrefować, jeśli masz trymować żagle, to też jakby musisz je ustawić do wiatru tak, żeby płynąć z wiatrem, jakby przydaje się na pewno umiejętność żeglowania, znaczy u nas kapitanem jest Tadek Zieliński z Ultar, w ogóle słynny słynny recenzent i, i człowiek tak, z branży, Tadek, tak. ten Tadek Zieliński, który który naprawdę no, zna się na robocie i, i on mówi, co robić, jak robić. Yy, jakby my już jesteśmy na tyle zgrani, yy, że bo załogi jest. Yy, jest jakiś tam podstawowy, kilka, kilka osób jest w rotacji na przykład, ja, ale, ale już jesteśmy na tyle zgrani, że wiemy co robić i, i jak się zachowywać w odpowiedniej sytuacji. Kiedy, kiedy ktoś strzela z dział, to też jest ktoś, kto najlepiej strzela z działu. Ja, ja na przykład strzelam umiarkowanie, bo bez tego wolę, wolę nie przeszkadzać, a zajmować się takimi właśnie rzeczami jak, jak, jak żagle, czy później naprawa statku itd., dalej. Więc jest emocji jest mnóstwo, jeśli trafi się na dobrą ekipę, hmm. Ja mam też szczęście, że, że trafiłem na dobrą ekipę. Plus widoki, to jest coś coś, coś nieprawdopodobnego. Zachodzące czy wschodzące słońce. Woda, która wygląda tak że rzeczywiście, że mam ochotę wskoczyć do ekranu. Albo choroby morskie nawet dostać od tego kołysania. Podejrzewam, że gdyby ta gra była na, na wirtualnej rzeczywistości, tak. to mógłbym dostać choroby. Mhm. Zwłaszcza, że ona... Gdzieś czytałem bardzo ciekawą analizę, która analizy interfejsu gry, bo tak naprawdę interfejs jest niewidoczny. Oprócz malutkiego paska z twoją żywotnością, wszystko inne jest pokazywane na ekranie, czyli czy, jeśli podnosisz kotwicę, no to pchasz ten kołowrót, jeśli opuszczasz ten, to, to kotwicę, to też e, wszystko jest pokazane. Jeśli, jak już wspomniałem, robisz coś z, z żeglami, to wszystko widzisz na ekranie po prostu, co robisz. Nie ma, nie ma te, te, tak zwanego, nie wiem, e, jakby to określić, interfejsu przeziernego, przez którym gdzie widać jakieś e, współczynniki i tak dalej. Nie ma czegoś takiego. E, w tej grze nie ma rozwoju postaci, nie ma kupowania lepszych broni i tak dalej. Wszystko jest jakby jest, jest, jest rozwój poziomy. Chociaż nawet trudno powiedzieć, że, że, że rozwój. Tak naprawdę to gracze się rozwijają, tak. ich umiejętności się rozwijają, natomiast postaci ich są takie same, więc mhm. jeśli e, na przykład powiedzmy, że, że, że nie grałeś przez miesiąc i wskakujesz ponownie do gry, to często w grach wieloosobowych bywa tak, że twoi znajomi są już tak, ileś, ileś poziomów przed tobą zaawansowani, mają jakiś sprzęt, którego ty nie masz szans zdobyć i tak dalej. Znaczy tutaj bez zmian, wszystko jest takie same, wszystkie przedmioty mają e, tylko e, wartość, e, jakby to powiedzieć, e, estetyczną. One różnią się wyglądem i to też pokazuje, kto jest bardziej zaawansowanym wilkiem morskim. Jeśli widzisz jakiegoś, jakiegoś pirata, który prezentuje jakąś piękną szablę albo, albo ma wspaniały garłacz albo pistolet, albo, albo, albo po okręcie widzisz jak wiesz, widzisz kadłub, który kosztuje tam 120 tysięcy monet, no to wiesz, że ta załoga już trochę popływała bo jakby wszystko w grze jest drogie naprawdę drogie, jakby musisz tych rejsów i misji wykonać sporo, żeby sobie kupić najprostszą rzecz a jak często dochodzi do takich interakcji właśnie z, z innymi graczami jak, jak często dochodzi do tych potyczek, bo, bo rozumiem, że właśnie w, w, w takiej grze no nie grasz jak, jak nie wiem, w, w takiej znaczy przez to, że jesteś pi piratem na morzu, to rozumiem, że czasami masz y, taką ochotę, że tylko po prostu zobacz jakiś obcy statek, to strzelić do niego z armetem, bo a nóż tam jest jakieś właśnie złoto, Powiem jakaś ci... skrzynia. Mhm. Ale tak naprawdę chyba y, jakby jest iny, taki, taki, inaczej się chyba ludzie chyba zachowują. Wszystko zale jakby zależy od tego, na czym pływasz. Jeśli pływasz na galeonie, to jesteś e, takim rekinem, który przemierza e, morze w poszukiwaniu ofiary. Jeśli Aha. pływasz na slupie, to starasz się unikać galeonów no tak. albo wejść w komitywę z innymi słupami i starać się, no powiedzmy jesteś wtedy takim, jesteś większą rybą, ale dopiero w stadzie jesteś groźny. Chyba, że naprawdę znakomicie potrafisz operować czy też zawiadować swoim, swoim statkiem. Więc kiedy pływamy na galeonie, to wypatrujemy innych galeonów i zwłaszcza jeśli widzimy, że może mieć on jakieś skarby, to podpływamy. No i cóż, abordaż, ostrzał, dochodzi, jesteśmy piratami w tej grze, prawda? Chodzi o to, żeby zdobyć skarby na innych, więc... Ja rozumiem, no, że to nie ma czegoś takiego, że ruka, nie wiem, są piraci i na przykład nie jest jakaś, jakaś frakcja, jacyś, nie wiem, jacyś privateerzy, jacyś, nie wiem, Francuzi, Anglicy. Na zasadzie, nie, nie, że, że, są że, że... po prostu piraci. Tak, wszyscy, wszyscy wszystko, są piratami. wszyscy. Aha, aha. No to fantastycznie. I to jest gra, którą e, którą można już spróbować z, e, no, w, w, praktycznie za darmo, bo chyba ona jest, pojawiła się jako jedna z tych e, oferowanych już na dzień dobry w Game Passie, tym Microsoft tak. abonamencie. I e, Sea of Thieves wyszło i na PC-a, i na Xboxe, tak? Rozumiem, że tak. w Windows... i dostępna jest ten. w Game Passie i na tym, i na tym. Więc szczerze powiedziawszy, nie za bardzo rozumiem narzekań graczy, mówiących, że jaka ta gra jest beznadziejna, szczególnie jeśli nie muszą za nią zapłacić. Znaczy, znaczy przepraszam, trzeba zapłacić tam abonament, który wynosi bodajże 20 zł czy 29 zł, ale pierwsze 14 dni Game Passa jest bezpłatne. Więc jeśli ktoś chce sprawdzić jak gra wygląda i mu się nie spodoba, no okej, okay, bywa, no nie, nie każdemu muszą się podobać wszystkie gry. Są, są osoby, którym po prostu taki typ rozrywki nie, nie przypada do gustu. Jeśli o mnie chodzi to to może złodziei na mnie warło naprawdę duże wrażenie. Widzę wady tej gry, oczywiście, bo, bo, bo, bo takie wady istnieją. No, szczególnie. Mówi się, że jest po prostu za mało tej treści, że za mało tam się robi. Tak. Powiem tak. To jest gra, w której przygody zależą od tego, co Ty zrobisz. To jest gra, w której sam tworzysz sobie scenariusz, jeśli można tak to, jeśli można tak to ująć. Natomiast. Wydaje mi się, że można ją zdecydowanie wzbogacić. W tej chwili mamy bardzo mocny i dobry szkielet, na którym można postawić coś więcej, który można oblec w bardzo apetyczne ciało. I no, jest jakby gra, sami gracze wrzucają mnóstwo propozycji, które niektóre, niektóre są fenomenalne. No, chociażby dodanie latającego Holendra, dodanie większej liczby dodanie większej potworów morskich. W tej chwili mamy Krakena, który jest, po, powiedzmy, robi wrażenie, natomiast... A czy już spotkałeś, jest... tak? Tak, miałem, miałem dwa razy spotkanie z Krakenem i oba udało się przeżyć. Natomiast po takim spotkaniu z Krakenem nie, nie ma żadnej nagrody. Aha, nie ma jakby... Nie ma. Czyli tylko jest ten ma, pierwszy efekt wow, a później to już jest. Tak. Aha, to troszkę, już to widziałem. Nie ma takiej zachęty, żeby szukać krakena. Fajniej było, gdyby były inne potwory morskie. Niech dużo jest kraken ten, ten grze? że jest dużo większy od statku. No, powiem, znaczy, nie widać ciała, tak naprawdę Aha. to jest zrobione tak, w, w, że. tak, że z wody wynurzają się maski, które są bardzo duże. Aha. I podejrzewam, że, że kraken jako taki byłby z cztery razy zupełnie większy od statku. Ja uwielbiam właśnie Ale... taką koncepcję tych krakenów, lawiatanów, potworów morskich, tak. takich olbrzymich, które, które można spotkać. No może ja to muszę sobie zobaczyć w takim razie, jak to wygląda, bo mm. I tutaj. to zajęć. Rzeczywiście, faktycznie, jakby dodali więcej takich elementów, to, to ten element przygodowy byłby większy, no nie, no bo, bo Oczywiście. Polowęż, na przykład misje polegające na na upolowaniu węża morskiego i dostarczeniu jego o. jego, nie wiem, skóry, no, mięsa wszystkiego. Skóry, no. na przykład mięsa albo misje na przykład ucieczka przed Mobydikiem albo polowanie na moby Dicka, albo chociażby polowanie na... jak z... mm, niepo politycznie niepoprawnie wieloryby, wiesz, Oj, no, tam to tram... był to był biały krzyżerczy wieloryb. No tak. Albo choćby coś takiego jak takiego jak z na innych gracze, wiesz, są, są, mogą być tacy gracze, którzy swoimi działaniami zdobywają no tak. niesławę i inni mogą się zjednoczyć, no tak, w żeby, to żeby ich pokonać. Wiesz, tak. tak, plus jakby już tej, teraz w grze można znaleźć na różnych wyspach pozostałości, powiedzmy, jakichś takich nieby asteckich cywilizacji, pseudoasteckich, czy jakby Cywilizacji, powiedzmy, przed przyby przybyciem Europejczyków, i to też może być jakaś, jakaś wskazówka, żeby, nie wiem, po, po, poszukiwanie zaginionej czy zatopionej wyspy, albo może zatopionej Atlantydy, no mm -hmm. jakby, tak by. No tak jest, powiem, potencjał, w... jest potencjał, tak? jest potencjał. Że jest tylko... jest ta piaskowica, w której można by właśnie dorzucić parę zabawek, żeby, żeby można było pobudować Trzymaj, do... zamki. znaczy. W tej chwili na razie jeszcze ja się nie znudziłem, są gracze, którzy się nudzą od, od razu, jeśli nie trafią na, na dobrą ekipę, albo jeśli nie lubią wody, to, to rzeczywiście nie, nie jest to gra dla nich, mhm. ale no ja, się, ja się bawię bardzo dobrze i zachęcam każdego, żeby sprawdził, zwłaszcza, że naprawdę sprawdzić można ją w zasadzie za darmo. I, jeśli się spodoba, to super. A jak nie, no to no, jest mnóstwo gier. Nie, nie, tak. nie każdemu muszą podobać się wszystkie. Ale a propos właśnie gier, w, w które można grać, albo trzeba nawet grać w towarzystwie, nie wiem, czy miałeś okazję zagrać w the Way Out? Czyli... Jeszcze nie. Mam kupiony, ale jeszcze nie zagrałem, gra... bardzo ja żałuję. Bo... Josefa Faresa, właśnie. Tego pana od, od Oscar. To jak można powiedzieć, że fakt do Oscar, the game. Tak. <laughs> no, tam akad jest wszystko i w przeciwieństwie właśnie do do do wyreżyserowany. gra w całości od początku do końca e, ma ma sztywną fabułę nawet kiedy wydaje ci się, że jest może jakiś wpływ na, na, na historię, to tak naprawdę e, to wszystko to, toczy się utartą ścieżką bardzo widowiskową. E, nie wiem, czy akad na się słuchacze wiedzą na pewno roszczać, wiesz, no, historia to jest dwóch e, dwóch ludzi, którzy poznają się w więzieniu. W Vincent i Leo. No i pierwsza część, pierwszy etap gry to jest właściwie ucieczka z więzienia, taki, taki prison break w serialu, gdzie, gdzie najpierw planują, później realizują ten plan, no i oczywiście potem okazuje się, że mają jakby wspólny cel, który chcą razem zrealizować, jakiegoś wspólnego z, złego, którego chcą e, ch wychorownać rachunki. I cała gra jest e, przedstawiona właśnie e, no, to nie jest taki typowy y, podzielony ekran, y, gdzie masz jedną kreskę albo pionową, albo poziomą, tylko, y, tylko tak naprawdę to, to są wyreżyserowane y, y, ujęcia które zależnie od tego, kto jest w danym momencie ważniejszy, no nie? którego historia jest w tym momencie warta podkreślenia, ten to, to ujęcie się zmienia, na przykład poszerza, zwiększa, czasami się wydłuża. No to są, no jest jest taki, taka, taka część gry, która jest czysto zręcznościowa, to są takie momenty, gdzie się dużo strzela, i wtedy masz taki tradycyjny podział ekranu, wiesz, na pół równo, i wtedy to mhm. przypomina taką zwykłą grę, w strzelankę, typu nie, nawet dan Oczywiście mechanika jest troszeczkę uboższa, i, i, i tutaj nie ma się co, co rozwodzić nad tym, ale pod względem fabularnym strasznie mi się podoba. To jest taka historia, na pewno już też słyszałeś i nasi słuchacze że to jest taki film trochę lat, w klimacie lat 80 -tych, 90 -tych, męskie kino, krew pod łzy. Oczywiście jest element taki emocjonalny, bo okazuje się, że jeden i drugi bohater mają rodziny, zgoła inne są to, to te sytuacje, ale ale jakby jest ten element taki ludzki w tym wszystkim, ale strasznie mi się podoba po prostu ten klimat. I ja miałem okazję zagrać dzięki jednemu z naszych słuchaczy. Pozdrawiam tej Remigiusza, który, który właśnie to jest najpiękniejsze w tej grze. Znaczy najpiękniejsze to nie jest, ale, ale to jest fantastyczna rzecz, dlatego, że gry nie da się przejść samemu. Nie możesz grać w tę grę y, sam. Tam nie, nie ma tak, że po prostu komputer przejmuje y, pałeczkę i powiedzmy gra ty, drugim bohaterom. Musisz mieć kogoś, do gry. I gra umożliwia ci po prostu udostępnienie jakby kopii. Po prostu ściągasz w przypadku Xboxa, no to ściągasz powiedzmy grę w wersji yy, próbnej i wtedy jeśli ktoś cię zaprosi do swojej gry, ty z nim możesz przejść yy, tę grę od początku do końca. Jedyny minus jest taki, że nie zdobywasz achievementów, także to jest to, jest to, ale, mhm. to jest, ale to jest bardzo mała cena do, do zapłacenia, kiedy możesz przeżyć praktycznie, yy, no całą przygodę i możesz po prostu nawet kilka razy, tak, bo yy, bo o ile na ekranie yy, jakby jakby widzisz dokładnie to, co widzi twój kompan, czy siedzicie na tej samej kanapie, czy siedzicie, prawda, po drugiej stronie globu, tak, i łączycie się przez, przez, przez internet, to, to jakby widać to samo na ekranie, tak, że to, to, to jest ten sam dokładnie podział, ale ale są pewne momenty, gdzie powiedzmy można decydować, czy chcesz na przykład zrobić coś, nie wiem, po, jakby siłowo, albo może rozwiązać problem intelektualnie, tak? Bo Vincent jest jakby takim bardziej, jest starszy trochę, jest e, e, spokojniejszy, a, a Leo jest bardziej nerwany. Jeszcze w ogóle, mhm. na pewno widziałeś, jak te postacie wyglądałem. Tak, Leo tak. jest wzorowany, jest takim bardzo, z twarzy jest bardzo karykaturalny, trochę przypomina właśnie e, e, tego, tego... Znaczy nie powiedzieć Jose Josefa Faresa, bo jest, bo jest jeszcze Fares Fares, który, aktor, który się wciela w tę postać i on ma bardzo nos i mi się wydaje, że w grze to jeszcze troszeczkę go y, podkręcili. Znowu Vincent wygląda jak Phil Spencer, tylko z brodą. I zastanawiam się, czy... <gryw> znaczy nigdzie nie znalazłem dowodu na to, więc to jest prawda... Y, to może być absolutnie y, y, y, przypadek, nie? Że, że, że tak się stało, ale też nie mogłem znaleźć nigdzie zdjęcia tego aktora y, Erika Eric Krog. Hmm, więc nie wiem, czy on, Może rzeczywiście on tak wygląda, ale po prostu mi Mifile Spensera, więc to było takie dosyć zabawne. Ale w, w grze po prostu masz kilka takich momentów, gdzie możesz zdecydować, czy chcesz zrobić coś właśnie się od, czy na przykład, nie wiem, w windzie, powiedzmy, jest ktoś, kto może nas rozpoznać, tak? Bo to już jest po tej ucieczce z więzienia. I jak możemy to rozwiązać? Musimy, powiedzmy, pościemniać? Czy możemy po prostu, wiesz, z pięści pozbawić przytomności? No i... To też taki wybór. To są, to są małe rzeczy, to są absolutnie nie, nie wpływające na rozgrywkę. Oczywiście jest bardzo y, fajny element, że y, y, kiedy na przykład jeden z bohaterów y, powiedzmy nie musi porozmawiać z kimś i, albo coś zrobić, to ty Gdzieś tam sobie odchodzisz że zaczynasz szukać sobie roboty. Tu się gdzieś mhm. bawisz, nie, jakaś taka, wiesz, tu się... Mm, y, no są takie przekomiczne na przykład momenty, momenty grze, gdzie po prostu płaczesz ze śmiechu. Tam jest, motyw z huśtawką na przykład, motyw z, z przyczepą y, tam campingową. Y, y, no y, są gry w ogóle takie, minigierki na przykład. Y, jest coś, jest jakaś wariacja takiego ponga, tak, tylko że, że nie odbijasz y, tymi y, kreseczkami z boku, tylko po prostu jakby odbierasz od dołu te piłeczki. no musiał, zobaczyć, mm -hmm. na pewno będziesz widział, jak będziesz grał, to, to, to przyznam, że prosta gra, tak przypominająca to, co właśnie było w latach siedemdziesiątych, jeśli chodzi o automaty, ale, ale, ale bardzo miodna, jest to na przykład Cheeky Four, nie wiem, jak jest polski, polska nazwa, gdzie po prostu musisz, wrzucasz czerwony i zielony, zi czerwone, zielone, i żółte, przepraszam, żetony i układasz sobie, prawda, kto ułoży cztery, cztery w linii, mm -hmm, wygląda. Więc, Mnóstwo prostych takich zabaw, ale jednocześnie właśnie najbardziej mi się podobało to, że że to jest historia, ona jest niedługa, to jest gra na 6-7 godzin. Oczywiście jak grasz kolejny raz, kiedy wiesz, co musisz zrobić, to to dużo szybciej ci e, idzie, e, dużo sprawniej. Nie musisz kombinować, nie musisz błądzić, nie musisz szukać. Tak, bo, bo wiesz, no, sama na przykład ucieczka z więzienia jest bardzo ciekawie zorganizowana, bo każdy element ważniejszy wymaga od ciebie współpracy. Także że na przykład, kiedy próbujesz, nie wiem, przebić się przez ścianę, prawda, gdzieś tam za, za toaletą, no to jeden jest na czatach, tak, a mhm. drugi tam tym dłutkiem, czy jakimś tam narzędziem, prawda, pilnikiem, piłuje. Więc przychodzi, ty nie widzisz tego strażnika, więc coś ci musi mówić, że tam jest. Kiedy na przykład musisz się wydostać gdzieś tam przez jakimś jakimś, kom, nie kominem, ale jakimś takim szybem pionowym, no to wtedy plecy w plecy i trzeba współpracować i trzeba jakby rytm złapać i robić to równocześnie, bo inaczej się spadnie i tak dalej. Tylko, że gra w ogóle ci też nie każe, wiesz, bardzo te checkpointy są zrobione, że po prostu nie wyjdzie ci to praktycznie od tego samego momentu zaczynasz, więc jakby możesz się bawić, więc jest świetna pod względem właśnie tej, tej współpracy, jakby przywraca wiarę w, w, w kanapowe, w, kołpowe gry, a jednocześnie właśnie jest bardzo ciekawa historia, chociaż faktycznie końcówka jest taka, że ona jest, ona jest mocna. Nie mów mi jak... Nie, nie, nie nic jak. nie powiem, nie zdradzę, nie, ale, ale jest tam taki element w tym wszystkim, który, który, który cię trochę oszukuje, tak? bo, bo wydaje ci się, że robisz coś, co ma wpływ na to, co się stanie, a później coś innego tak naprawdę ma wpływ na, na zakończenie. I powiem tak, że widziałem oba zakończenia, nie wiem, może jest jeszcze jakieś inne zakończenie, którego nie udało mi się zobaczyć, ale, ale gra, powiedzmy, oferuje ci dwa zakończenia i, i jest coś satysfakcjonującego Naprawdę, jak ktoś lubi takie właśnie męskie kino lat dziewięćdziesiątych, to mi się spodoba, tam na pewno jest dużo nawiązań, których, powiedzmy, teraz z głowy nie, tak nie wymienia, ale naprawdę warto, warto zagrać i jeśli będziesz potrzebował kiedyś o ryszardzie kompana do tego, to, to, ja się oferuję w takim razie. Bo, no to, bo to super. Jest, to jest, to jest załatwione. To, to ja już się zgłaszam w tym razie mm -hmm. A powiedz mi, w co tam jeszcze miałeś okazję zagrać, co, co, co grałeś? Bo ja, ja tak, że ja mam parę, parę tytułów, ale, ale jakby wszystkie to tak trochę liznąłem tylko, więc, więc ja, ja jak, jak, jak już nie będzie prawda, nic ciekawszego do wymienienia, to, to o nich wspomnę. Ale powiedz mi w co, co jeszcze oprócz morza złodziei grałeś? Co ci, grałem ci czas skończyłem w końcu dodatek, samodzielny dodatek do czy dwójki, czyli Death, Death of the Outsider, śmierć od mińca mm -hmm. i jestem zachwycony. Zagrałem w Little Nightmares i to jest gra, o której mówiłem w Grysławie, właśnie tym, którym nagrałem, ale w końcu uznałem, że wytnę i wrzucę to do następnego Grysława, <laughs> bo się nie mieściłem z czasem. Mm -hmm. I, i więc będzie w kolejnym Grysławie moje wrażenia. Gram cały czas w Hearthstone'a, i gram, e, zacząłem niedawno Fortnitea, e, Battle Royale. Uu, jak, jak ci idzie? Jeśli chodzi o Fortnite Battle Royale, był e, już e... słabo, <laughs> bardzo słabo. Wiesz, ja, ja jednak nie mam najlepszego łącza. To jest, no i powiedzmy, że dołączyłem do, do tego grania dość późno, więc jest mnóstwo graczy, którzy mhm. robią ze mnie milone. No Ja jeszcze nie spróbowałem na, na, na telefonie, bo w, w, u mnie w, w, w App Store pojawił się Fortnite właśnie w wersji tej mobilnej. Zagrałem za to w wersji mobilnej y, Player Battle to się chyba nazywa PUBG Mobile i mm -hmm. to jest oficjalna. Y, I tak jak zagrałem w, na pierwszy oka, wszystko wygląda identycznie jak w wersji pc no, Oczywiście graficznie jest dużo słabiej i w pewnym momencie jak zagrałem raz i, i to mi tak wystarczyło, że wiesz, nie, nie czułem tego napięcia właśnie grając w wersji yy, yy, przenośnej, graficznie to wyglądało słabo, tak, tak nieciekawie, że wiesz, ale z tego co widzę właśnie na, na, na, jeśli chodzi o wersję mama, yy, tam, yy, przenośną Fortnite, to wygląda świetnie. Ja, ja miałem yy, dosyć yy, intensywny epizod, o tym wspominałem yy, albo w odcinku, który się nie pojawia, albo, albo w odcinku poprzednim yy, tutaj tak powiem z i Fortnite naprawdę wciąga. Ja rozumiem właśnie ten, ten fenomen, który, który, który jest, chociaż wydaje się, że jakby przez ostatni miesiąc, półtora, to to Fortnite absolutnie eksplodował. Eksplodował nieprawdopodobnie. Ja akurat w wersję telefonową, znaczy mobilną, miałem okazję zagrać jeszcze przed premierą, bo tak bo tam coś do Fortnite'a Fortnite robimy dla Epica. I, i no dzięki temu mam dostęp do, do, do wcześniejszych wersji mm -hmm. i mm, powiem tak, wygląda tak samo w zasadzie jak na Xboxie czy na PC, to jest duże osiągnięcie, tylko nie jestem w stanie przyzwyczaić się do sterowania, myślałem, że będzie można grać padem, bo mam pada na przykład do iPada, pada do iPada, tak? <laughs> I, no i nie można. Można grać tylko, jest tylko dostępne sterowanie ruchowe i nie wiadomo, czy Epic pozwoli na używanie zewnętrznych kontrolerów. Pewnie dlatego, że, że ci gracze, którzy graliby na kontrolerach, mieliby przewagę nad tymi, którzy grają dotykowo, albo może na odwrót, nie wiem. Ja, ja grałem, ja zagrałem kilka razy, mhm. z, nie byłem w stanie ogarnąć sterowania, szczerze powiedziawszy, dotykowego. I dla mnie to jest, to jest ciekawostka, i, pokazanie jak mocne są to w tej chwili urządzenia przenośne i jak bardzo dob dobrze skaluje się silnik Andrilla i jestem przekonany, że prędzej czy później pojawi się Fortnite też na Switchu. O właśnie, tak. Bo to, to jakby nie widzę przeciwwskazań. Jeśli jest na telefon, to czemu miałby nie być na Switchu? Mhm. Chyba tylko jednym przeciwwskazaniem jest brak infrastruktury, porządnej infrastruktury sieciowej w konsoli Nintendo. Nintendo która ma, ma pojawić się jesienią, ale też ale ja co wiadomo jest, jaka będzie. Ale co jest ciekawe a propos właśnie Fortnite Battle Royale, że i ja w sumie no wiedziałem, że, że jest ten crossplay, tak, że możesz grać że możesz grać na telefonie z kimś, kto gra na przykład nie wiem, na na Xboxie albo w ogóle jeszcze nawet na pc tak tam chyba PlayStation, Sony, no, nie chcę, żeby się z nimi grało, tam już to są, ale Właśnie to jest, to jest ciekawe, że mi się wydaje, że po prostu te, te, ta obsługa kontrolera na, na telefonach, czy w ogóle na, czy też na iPadach, ona się w końcu pojawi i na pewno jest opcja, żeby można sobie wybrać, czy chcesz na przykład grać tylko z ludźmi, którzy używają ekranów dotykowych, czy na przykład nie mhm. na telefonie, ale z kontrolerem. No bo... Znaczy ja... W tej chwili z kontrolerem grać nie możesz. Tak, na tak, telefonie. tak, tak ale właśnie to, że możesz grać, bo w, w Digital Foundry zrobiono takie porównanie, wiesz, X versus X, czyli... One X versus iPhone X. I udało im się, prawda, no, nie wiem w jaki sposób, bo chyba to po prostu gra na to pozwala, no stworzyć duo, i jedna osoba grała na, na, na telefonie, tylko grała na, na Xboxie i grali razem, więc jakby w jednej grze, w jednym, jednym tym. Więc na pewno na pewno prędzej czy później się ta opcja pojawi, bo po tej eksplozji popularności ja na przykład yy, idąc sobie ulicą, mamy właśnie taki sklep dosyć duży z zabawkami, Smith Toys się nazywa, i już widziałem, yy, prawda reklamę karnetów, że możesz sobie kupić wirtualną walutę, prawda? Do, te, te v bucksy do, do Fortnite'a. W Faudolce u nas. Tak. W Faudolce, tak, Fałdolce i, i to jest y, niesamowite, bo to pokazuje, że oni w tym momencie, nie wiem, jak im się to udało. Ale mi się wydaje, że to jest, że, że na pewno tłuste bonusy poszły dla ludzi odpowiedzialnych za PR za promocję, właśnie, czy w EPICU, czy w wszystkich tych filmach, którzy się zajmują właśnie tym, bo, bo udało im się. Najpierw jakoś tak delikatnie. Ja nie wiem, bo to, to nigdy tak klasa nie wiem. Ja mam swoje, oczywiście, to jest wszystko przypuszczenia. Że, że w jakiś stopniu przekonali tych najpopularniejszych streamerów, tak? Mhm. prezentujących rozrywkę w takich grach. Na Switchu, żeby właśnie przerzucili się na Fortnite. I ja to widziałem właśnie taki moment. To był taki moment, że po prostu nagle osoby, które w ogóle nie były zainteresowane, mówiły, że to jest taka, wiesz tak, nie wiesz, no, taka gra, wiesz, rysunkowe takie to wszystko, wiesz, takie stylizowane. Teraz to, to, to taka, cieka taka ciekawostka. Zgadnij, ile pieniędzy wersja mobilna Fortnite generuje w jeden dzień. Yy, w milionach mam poddać. Czy w miliardach? No nie wiem czy, no nie wiem nie, nie, tak miliardach. Nie, No, yy, no w milionach. 27... Dziennie dziennie, dziennie, dziennie, A, to dziennie. dobrze, dziennie 14 ja, ja, ja, milionów, 14 milionów. No nie, no, to przesady. To jest przesady. No, gra generuje dziennie blisko 2 miliony no, dolarów. Sensie to dochodę. się bardzo nie pomyliłem. 2 miliony dolarów dziennie, czyli... Ale to jest to niesamowite. to tylko wersja mobilna, tylko wersja mobilna. Ale Ryszardzie, to jest tak niesamowite, bo ja już, ja, po tym jak Chińczycy kupili epika po tym jak e, Epic sprzedał e, Gears of War Microsoftowi, po tym jak... E, tego Fortnite'a, tą bazową grę robiono ile? 5? 6 lat? Na pewno tak, resztę. długo grę. robiono. Tak, tak. I, i, i wszyscy wiedzieli, że, on, że ona jest, że w ogóle ten, ale tak naprawdę 99,9% ludzi, którzy, którzy, nie wiem, zakupili ten, ten wprowadzający zestaw. Pakiet fundatora. Pakiet fundatora, tak. Tak naprawdę pewnie znaczy, na pewno odpalili Fortnite, żeby zobaczyć, czy na przykład nie wiem, mieć jakieś bonusy, które się chyba później przykładają na, na, na rozgrywkę w Battle Royale, ale nie jestem pewien, ale sam nie, moduł. Nie, nie, nie ma żadnych bonusów przekładających się na Battle Royale. No właśnie, bo, bo sam moduł, ten, sama ta, sama gra właśnie Fortnite Battle Royale jest absolutnie darmowa. I, tak. i y, no, ja już pogrzebałem całkowicie mówiłem, że Epic się skończył i tak dalej, a tu się okazuje że oni strzelili i udałem się osiągnąć sukces. Z grą, którą właściwie oni stworzyli tak chyba na boku, w momencie, kiedy okazało się, że, że ten model rozgrywki, prawda, Battle Royale, który rozpromował PUBG, no i kilka innych gier wcześniej, ale po eksplozja player battle, player no battlegrounds, no, no, jest niekwestionowalna, tak, Popularności tego, tego rozgrywki. To wiesz, ale chodzi mi o to, że ja, ja, nie, ja nie jestem za tym, żeby na przykład oskarżyć, że pika, że oni coś spapugowali. Nie, nie, oni absolutnie mieli prawo wykorzystać ten sam pomysł, bo dzięki temu właśnie gry rozwijają się tak fenomenalnie, że nie można sobie mechaniki pomysłu na grę opatentować. Dzięki temu nie mamy tylko jednego shootera, który tam był, nie wiem, w Wolfenstein 3D 30, 20 lat temu, czy tam 25 lat temu, tylko mamy mnóstwo, mnóstwo gier, które cały czas rozwija. Taki open source właściwie to jest. I, I, ja, powiedzmy, nie jestem w stanie tak, obiektywnie stwierdzić, czy, czy Battle Royale, Fortnite Battle Royale jest lepszy niż Player Unknown Battlegrounds. Ale, ale no to fakt, Są fakt, inne fakt, gry ten... bardzo jednak. Tak, tak, jest, no, tam można się rozwodzić o, o tym, że właśnie Battle Royale jest bardziej defensywny, jest mniejsze wstępy, też PUBG jest bardziej tak dla snajperów, Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu Epic nagle, Trafił na żyłe złota, no taką jaką na przykład jest League of Legends. I, i... No w tej chwili naj... Fortnite jest, naj... jest najczęściej graną grą na świecie Już League of Legends chyba przeskoczył No tak, ja a się tych tych takich fantastycznych akcji promocyjnych to na pewno słyszałeś albo obiło ci się że wiesz, ludzie, którzy nie, wydawałoby się, że w ogóle nie grają w gry komputerowe wrzucają na przykład tweety czy coś tam na Instagrama no nie, o właśnie, że, że pierwsze miejsce albo że mam ileś tam y, zwycięstw w Battle Royale y, no, no Trafiło to do mainstreamu. Jeden właśnie ze streamerów, który wcześniej był bardzo... Znaczy, Był, był popularny, ale, ale nagle, z dnia na dzień, stał się najpopularniejszym streamerem na, na Twitchu. Nie, nie, niejaki Ninja. Nie wiem, czy miałeś okazję. Słyszałem, tak. Ma obecnie ponad 5 milionów e, subskrybentów, a e, jeszcze, nie wiem, parę tygodni temu, czy, czy może miesiąc, wcześniej, e, tam a maksymalnie, chyba na, na pierwszym miejscu był ktoś, kto miał 2,7. I on nagle w momencie po prostu eksplodowała jego popularność. Czy tam, tam jakieś takie, wiesz, promocje związane z tym, żeby zakładać konta, łączyć, prawda, konto gry z kontem na Twitchu i tak dalej. To daje jakieś bonusy, więc jakby dużo ludzi się pojawiło na tym, ale, no. To, ja, ja to, to jest niesamowite, że, że, jak, jak wszyscy myśleli, że PUBG to będzie taka gra, która się utrzyma, właśnie, że to będzie ten no, no, to będzie nowe League of Legends. A wygląda na to, że Fortnite Battle Royale. No to wygląda. Wiesz, ja miałem okazję grać w Fortnite jeszcze całkiem sporo przed premierą, bo kiedy to było w lutym ubiegłego roku już miałem okazję, mhm. okazję grać w Fortnite, a. jeszcze nie w Battle Royale, ale już wtedy ta rozgrywka polegająca na budowaniu fortów i obronie przed pustakami, mhm. czy też zombiakami, bardzo mi się podobała i, i pisałem do kolegów z Epika, bo jakby ma, mam tam e, paru znajomych, że Kurczę, świetna gra, to, to może być przebój. No i udało mi się trafić z przepowiednią, bardzo się cieszę. Co prawda ofiarą sukcesów Fortnite'a stał się Paragon, czyli MOBA Epica. Mhm. MOBA, czyli Multiply Online Battle Arena, czyli kolejna gra w stylu League of Legends. I była popularna, ale nie na tyle, żeby generować odpowiedni dochód i została bardzo szybko no jakby to powiedzieć mhm. zdymisjonowana, tak bym to określił. Ale Epic jest na tyle miły, że udostępnił wszystkie źródła graficzne, wszystkie modele, wszystkie tekstury, wszystko za darmo. Mhm. Także jeśli, jeśli ktoś chce, to może wziąć modele, animacje z gry Paragon i wykorzystać w swojej grze bez żadnych problemów. O. I, i, i to jest super że, no, wiesz, tam tych modeli było mnóstwo i, i to na, na, wykonanych na bardzo wysokim poziomie, więc jeśli na przykład tworzysz grę w si na silniku Unrealu, uh, Unreal, możesz wziąć wszystkie elementy z paragona wykorzystać w swojej grze i tam nie ma jakiegoś tą... haczyka? nie, nie, jest wszystko hmm. za darmo Możesz wykorzystać, no, wiesz, Epic za, udostępnia silnik za darmo, ale pobiera bodajże, nie wiem, 10% z twoich zysków z wydanej gry więc... Zależy na, to, że zależy na tym, żeby gry wydawane na silniku Unreal przy, przy były jak najbardziej dochodowe, bo dzięki temu e, sami mają dochody. P w końcu PUBG też jest wydany na silniku Andri e, a, a, a, Unreal. I tylko pop popatrz e, przy okazji na to, jak działa PUBG i mhm. jak działa Fortnite. Fortnite 60 klatek, super płynna grafika. Fakt, że ona nie jest tak um, realistyczna, realistyczna jak PUBG, ale PUBG działa koszmarnie koszmarnie na, na Xboxie One ale X. Ale cały czas optymalizują, ja słyszałem, że, że jakieś naprawdę postępy po, poczynili, więc... No super, wiesz, ale, ale m, tak naprawdę jeśli chodzi o, o szybkość środka wczytywania, mhm. o, o łatwość wejścia do rozgrywki, to zdecydowanie Fortnite w tym wypadku wygrywa. Ja nie mówię, że jest lepszą grą od PUBG, bo to są in, to jednak inne gry. Ale pod względem technicznym A, jest... Ale pod względem technicznym jest... to jest w ogóle, wczytywie. wiesz, to nie, nie, ma, nie, nie ma czego porównywać w ogóle. Mhm, mh. No... To jestem ciekawy, może właśnie jak kiedyś y, połączymy też siłę właśnie i w patreon i w, w Fortnite, bo przynajmniej się, że jest... jest właśnie Możemy, po grunczy... się z... tak. <laughs> Możemy po nagraniu się. Tak. Że po się. problem, no To moi drodzy... Moi drodzy, przepraszam, ukradłem ci słuchaczy. Nasi drodzy słuchacze, my już kończymy, bierzemy się za gra. Y, koniec audycji. Teraz krótka, szef. krótki, przedni, muzyczny. Ting, yy. ting, tydydym. Ting. Zaśpiewaliśmy. Ryszard, <głos> a w coś jeszcze właśnie miałeś okazję zagrać? Zaj no właśnie, w, zas w zasadzie nie. No, jakby cały czas gram mm -hmm. w tego, w Hearthstone'a mm -hmm. i to jest moje takie uzależnienie. Mm -hmm. Nie znaczy, że jestem dobry, no jakby już doszedłem do tego poziomu, że, że, że w każdym miesiącu jestem coraz wyżej. W poprzednim miesiącu sk skończyłem na randze dwa, y, y, drugiej, czyli tuż przy, przy legendzie. Ale nie udało mi się do legendy dobić, bo wymagało to chyba no, bardzo, bardzo dużo czasu musiałbym poświęcić na, na, na tak zwany grind, czyli Aha. Y, y, staranie się z, y, grać tak, aby zwyciężać ciut częściej niż, niż, y, niż przegrywam. A miałem takie ciągi, na przykład wygrywałem 12 podrząd, by później 10 pod rząd przegrać. No i tak... Y, to już jest... Ja nie jestem jakimś super graczem w wręcz przy... Znaczy Powiedzmy, jestem graczem, wydaje mi się, dość przeciętnym, mhm. ale znam grę, ale jakby czasami mam wrażenie, że mam też mnóstwo pH, co może się przekładać na szczęście w miłości, prawda? Nie ma szczęścia w kartach. O, ale szczególnie To jest pewnie ten klucz, to jest pewnie ten klucz. Ehm, a grałeś już w taką grę Xenonauts, albo ja bym tak mówię Xenonauts. Na co nie. A, A nie, Zinonaut, Boże, już mi się pomniło. Zinonauts, czyli ten um, UFO. Tak, chyba najlepszy, UFO grałem, najlepszy klon.. Gra, UFO. Grałem kil, kilka lat temu, odpaliłem na chwilę, ale nie grałem więcej niż jedną misję chyba. Ja się tak wciągnąłem. Przy, przytłoczyła mnie troszkę gra. No. Ale ona tak przytłacza, tak samo jak przytłacza oryginalne UFO Enemy Unknown. E, 3, tak, ale wiesz, oryginalne UFO pamiętałem i tak. ja pamiętam, i e, nawet o, ostatnio, powiedzmy ostatnie parę miesięcy temu odpowiedziałem sobie Terror from, from the Deep. Mhm. który jest jednak znacznie trudniejszy niż podstawowe UFO. No ja właśnie też sobie pograłem teraz, przepraszam, że ci wiedzę słowo w, w Exxon from the Deep, tak żeby sobie wrócić do, do jednej z moich ulubionych części właśnie UFO, znaczy z dwóch, <grym> ale tam już na początku, już chyba druga czy trzecia misja i do mnie w ogóle z, z wyrzutni rakiet tam, jak grupowałem po kilku żołnierzy, to po prostu nagle wszyscy ginęli, no więc by, zdecydowanie ten element losowy w trudności jest no bardzo bolesny dla mnie to było wejście w ten, bardzo było, ale, ale Xenonauts, Ryszardzie, mi się wydaje, że jakbyś poświęcił właśnie jeszcze, jakbyś tą jedną misję przyszedł i tak dalej, złapałbyś do dlatego, że ona przypłacza, dlatego, że ona wygląda na bardziej rozbudowaną, na bardziej skomplikowaną niż, niż oryginalne UFO, ale tak naprawdę to to jest tylko po prostu skórka w wysokiej rozdzielczości, że tam nie ma żadnych niepotrzebnych elementów jakby dodanych. To jest dokładnie ta sama mechanika. Postacie mają dokładnie takie same statystyki, które miały w, w oryginalnym. Ja nie wiem, jak to jest zrobione, bo to czy z Microprose, czy kto jest teraz właścicielem praw do UFO, oni się dogadali. Czy to jest też kwestia właśnie tego, że to jest mechanika, więc ją można kopiować bez, bez problemu. Mhm. Ale dokładnie to jest ta sama gra. Oczywiście nie używałem y, nazwy UFO. Nie, y, akcja toczy się też troszeczkę w innym, y, w innych czasach. Wiesz, na przykład y, statki, które... Przepraszam, statki. Y, samoloty właściwie. Myśliwce, które masz przypominają jakieś tam wersje y, istniejące. Myśliwce tam F-22 tam jest jakiś niby, czy, czy, czy jakiś MIG F y, MiG-22, no ja musiałbym po prostu MiG-22, no jakby są jakieś takie wariacje no, y, samolotów, które od razu rozpoznasz, tak, więc jakby jest ten miks takiego realizmu z tym, co było właśnie w, w UFO, jeśli chodzi o, o, o, o całą strukturę, czyli masz dokładnie to samo, czyli budujesz bazy w tej samej siatce, w takiej samej strukturze, y, tylko hangary teraz zajmują powiedzmy dwa kwadraciki, a nie cztery, więc jakby, i też ich więcej potrzebujesz, nie, bo bo, mhm. bo y, to jest jedyna rzecz, którą tak zauważyłem, która się wy, która się rzuca na pierwszy, od razu, to jest to, że kiedy dochodzi do starć w, w powietrzu, do, do, właśnie do, do tych to w pewnym momencie, kiedy, kiedy statki obcych latają z obstawą, to nie jesteś w stanie jednym samolotem, jednym myśliwcem rozwalić takie i obstawy, i później statku. Więc musisz po prostu też tworzyć swoje szwadrony. I to jest bardzo ciekawe. I jak pamiętasz, w oryginalnym UFO potyczka wyglądała tak, że po prostu pojawił się taki ekranik, i tylko ustawiasz czy chcesz właśnie atakować na mniejszym na większym dystansie i to wszystko. Tak. Tutaj masz możliwość albo automatycznego rozwiązania walki w momencie kiedy masz powiedzmy pewne zwycięstwo to oszczędzasz sobie czas i dajesz prawda tak spoko automatyczne rozwiązanie, a kiedy nie masz no, tej pewności tak my to, ale masz umiejętność, powiedzmy, manewrowania tym swoim, swoim szwadronem. wtedy chodzisz do takiej, takiej bardziej taktycznej walki, tak? Widzisz właśnie małe elementy, taki, taki mały RTS, ale z aktywną pauzą, jest, kiedy możesz podejmować decyzję, prawda, ustawić kierunki lotu i wtedy, prawda, odgrywa się. Jest świetnie zrobione. A tak to sama gra, no to po prostu jest dokładnie ta sama Anika, dokładnie te same punkty time units, tak? Które wydajesz na, na ruch, na strzał i tak dalej, i tak dalej. Ja jak y, tak sobie po, w końcu odpaliłem ten, żeby zagrać, to też na początku miałem taki y, o że myś myślałem, że mnie to przytłoczy, ale po pierwszych misjach, kiedy zacząłem właśnie rozpoznawać te wspólne elementy, to wsiąknąłem i y, y, praktycznie wszystkie inne gry, które grałem, bo grałem też i w, w Fire i, i um, grałem też Fear Effect Sedna, który też jest bardzo fajną grą i oni, y, y, jak nie w tym odcinku, to prawdopodobnie w następnym odcinku y, y, powiem więcej o niej. To po prostu z Jinonos absolutnie chciał. Wiem, że teraz wychodzi jakaś druga część, czy ma wyjść, i, i cały czas mm -hmm. jakieś wiadomości się pojawiają. Ja naprawdę polecam, że jak ktoś jest fanem ufo, to musi sobie zobaczyć to. No, jak znajdziesz kiedyś czas, Reszadzie, naprawdę wróć do cenatu, bo i klimat jest świetny, i te opisy są fantastyczne, bo to jest to jest naprawdę jakby remaster, nie, nie remake, nie, nie ten tylko to jest remaster, gdzie masz po prostu w wyższej rozdzielczości, wszystko przepięknie y, narysowane, ale bez utraty tej, uroku tej regularnej gry, czyli nie masz właśnie mm -hmm. rozgryw wiesz, wzutu izometrycznego, ale 3D, że może to wszystko obracać, nie, nie, wszystko jest właśnie y, rysowane i tak dalej, ale klimat jest absolutnie ten sam i z tego co wiem, to, y, to są mody do gry, nie, chyba jedno się nazywa x mogę się mylić, ale prak praktycznie one zmi zmieniają y, Zenonautów w grę UFO, czyli po prostu te, te nazwy, które, które w, w grze w zinonautach, mają inną nazwę względem na, powiedzmy, prawa autorskie, oni zmieniają na to, żeby właśnie tam organizacją było Xcom, żeby, mhm. żeby statki się nazywały tak, jak się nazywały w tak dalej, tak dalej. Nie wiem dokładnie, jak, jak, wiele elementów jest zmienionych. Oczywiście być może to są wszystko te kwestie tylko właśnie opisów, nie, ale naprawdę gra jest jest świetna, ściągająca. No, ja już poświęciłem tyle godzin, że mi się wydaje, że już niedługo, prawda, czeka mnie ostateczna rozgrywka, ale, ale uwielbiam ten klimat. I oczywiście ch chcę, ten, jak najszybciej przygodę z Zinął tam jakby zamknąć, bo już na horyzoncie pojawiają się chyba jakieś informacje. Nie wiem kiedy dokładnie, Ty chyba, Ryszard, jako, jako, wspierający Phoenix Point, tak się nazywa? Czy Phoenix? Tak, Phoenix Point. Czyli nową grę Juliana Golopa, tak? Julian Julian, tak, Julian Golop. Czyli właśnie też. Twórca, twórca UFO i laser składa, tak? Dokładnie, czyli... czyli ojciec właściwie te, tego, te, te, tego typu. No Phoenix gier. Point to jest gra, na którą bardzo, bardzo czekam i tak naprawdę ja tam wykupiłem najwyższe, najwyższe wsparcie i mam zaprojektować nawet jakiś jakąś frakcję w tej grze. No właśnie, bo, bo, bo tam nie, nie, dostałem... nie ma UFO, tylko tam są jacyś przedwieczni, tak? Czy jakieś no inne coś postwory. w tym stylu. Jaki, jak, jakaś dziwna plaga spod powierzchni Ziemi wylazła i yy, yy, yy, z, został ujawniony pandawirus, który yy, y, y, spowodował pojawienie się jakichś dziwnych mutacji i dziwnych stworów, które opanowały Ziemię i my teraz staramy się zie Ziemię odzyskać spod panowania tychże przerażających bestii i gra zapowiada się fantastycznie, będę na pewno grał jak dziki, kiedy tylko wyjdzie mam nadzieję, że za jakiś czas pewnie, pewnie nie w tym półroczu, ale może, może na wakacje pojawi się jakaś alfa dla wspierających mhm. bo miała się pojawić znacznie wcześniej, ale wiadomo jak to jest kiedy tworzy się gry, trzeba zawsze dodać parę miesięcy do, do, do pierwszych projekcji mhm. I, i, i pierwszych zapowiedzi, bo z, zwłaszcza kiedy mamy do, do czynienia z, ma, z małym studiem. Kiedy elektronicy, na przykład kiedy elektronika raz mówi, że wydadzą grę w ten i ten dzień, no to wydadzą grę w ten i ten dzień, bo to mm -hmm. jest wszystko zaplanowane w najmniejszych szczegółach i najwyżej wydadzą e, grę pół z... E, półproduktu i później dodadzą jakąś aktualizację. A tutaj, kiedy mamy ma, małe, kilkunastoosobowe studio, no to oni nie mogą przewidzieć wszelkich okoliczności, które mhm. wpływają na, na produkcję gry, nawet kiedy mamy do czynienia z tak doświadczonym twórcą jak Julian Golob, który, który gry robi, no już prawie 30 mhm. lat, mhm. bo ostatnio przeglądałem stare czasopisma i znalazłem reklamę Laser Squad z 80 chyba 7 roku. Mhm. No to, to już 31 lat, a, a przecież to, to Laser Squad to nie była jego pierwsza gra, pierwsza to była Rebel Star chyba 85. A jeszcze był Chaos na, na ZX Spectrum, a teraz jest też dostępny Chaos Reborn, czyli pojedynki magów na zaklęcia. Też bardzo, bardzo ciekawa gra. Ogólnie Julian Golub to jest, to jest, no to jest gość, to jest człowiek, który mhm. w zasadzie wszystkie gry, które zrobił do mnie w mniejszy lub większy sposób trafił, a Laser Squad no to, to już w ogóle to jedna z najważniejszych gier chyba w moim życiu. Tak, w szybko posilając się Wikipedia, właśnie yy, sprawdziłem, że jest aktywny jako właśnie się twórca gier od 82 roku. No. To no trzydzieści... lat. Tak, tak, tak. I tworzył na takiej przedpotopowej maszynie jak ZX81, więc to jest w ogóle... Jeden tak... kilobajt pamięci. To jest niewyobrażalne. Jeden To jest... Ja, jest Strona maszyna mniej chyba, więc to jest, to jest niesamowite I, i... No ja się cieszę, że ktoś właśnie z, tak długo może się utrzymać, wiesz, bo to jest tak, że jak na przykład słuchasz, wiesz, że się tak wyrażę brzydko, siedzimy w retro, no nie, że się interesujemy tym, wiemy, siedzimy mnóstwo ludzi znanych właśnie z tamtych czasów jako, jako fenomenalni twórcy gier, jacy, wizjonerzy w pewnym momencie, nie wiem, czy, czy ze względu na przykład na tym, że, że, że, że w, ja nie mówię o jakimś kryzys, kryzysie w grach, ale bardzo dużo ludzi na przykład przeszło od, od robienia gier właśnie do takiego biznesu, prawda, gdzieś tam w IT coś takiego, jakby zupełnie zerwali z z tą pasją. A, ale ci, którzy właśnie zostali i nadal, nadal pokazują, że, że mają coś jeszcze do zaoferowania, to jest, to jest dla mnie no, coś fenomenalnego. I, I bardzo się cieszę, że, e, że Julian y, no, no, tworzy ten projekt, że dla mnie to jest absolutnie. Y, no coś, co, co, co muszę zagrać. Mimo, że ja nie wsparłem, bo ja mam taki, wiesz, podejście do Kickstartera trochę inne, prawda? To nie, był, to nie był Kickstarter, to był Fig. To Fig, no, tak, tak, tak, tak. tak Ale idea podobna, tylko właśnie przez tak. przez e, Double Fine, e, o ile się nie mylę, ten Fig jest chyba prowadzony, tak? To jest, jest chyba. Znaczy, to jest chyba, chyba i Briana Fargo chyba też. Tak, tak, tak, tak. tak. No ale jest no, to jest fantastyczna rzecz, że, że ta gra się pojawi. No, oczywiście w tym miesiącu, w kwietniu, wchodzi tytuł, na który ja bardzo czekam, e, Battletech. Tak? Czy Battle. E, czy... Ja tak, z... Battletek, no. Właściwie... Czyli, czy, czyli od autorów Rana. Tak, ja się tylko muszę sprawdzić dokładnie, że się nie pomyliłem z, z, z, z datą, bo, bo wiem, że, że gdzieś widziałem właśnie, że kwiecień, a nie wiem, czy, czy już za, za, za tydzień, czy 14, ja zaraz sprawdzę tutaj. Grałeś oczywiście, Ryszardzie, w grę planszową. E, nie. nie. nigdy. Nie wciągnęły się w wielkie mechy. Nie nie, nie, nie, to że nigdy. Znaczy, chyba raz zagrałem. Znaczy, ona wyszła w Polsce w 1995 roku. Mhm. Była dostępna, i e, ja wtedy już siedziałem w Warhammerze. E, Warhammer mhm. Fantasy Battle. I e, jakby nie było możliwości finansowych, by wejść w dwa tytuły. Absolutnie. U nas mhm. wszyscy grali w Warhammera. Battle -techa widziałem na konwentach. Mhm. I, i, I raz uczestniczyłem, znaczy jakby e, chciałem, żeby ktoś mi pokazał, jak, jak to wygląda. Jakoś e, okej, okay. Do, doceniam, ale, ale nigdy nie byłem wielkim fanem mechów, wiesz, jakby, e, to nie jest coś, co mnie bardzo jakoś rusza. Kiedy by, by wchodziły na PC te gry, takie gry, tak jak mech Warrior na przykład. To nigdy nie było to, nigdy nie leżały w sferze moich zainteresowań. A ja, a ja znowu odwrotnie, bo ja uwielbiam mechy tylko, że właśnie lubię te, te takie mechy, które są nie, to nie są te mechy japońskie yy, te, te wszystkie yy, humanoidalne albo coś w stylu Pacific Rim, które to właściwie to są takie transformersy albo wielkie roboty czegoś takiego. tylko właśnie mi się podobały te mechy takie yy, no nie, że czołgi na nogach, czy coś tam, ale wiesz ale właśnie, że siedzi w jakiejś kabinie, tak jak yy, no, fantastyczna gra, którą nikt nie zagrał, dlatego, że po prostu teraz jest w ogóle nie do zdobycia a, a i tak w, w koncepcji no była bardzo hardkorowa, czyli Steel Battalion, że że miałeś ten fantastyczny kontroler, tak, kontroler tak. I, i i gra była bardzo realistyczna, że jak nie zdążyłeś się prawda ewakuować ze z, zniszczonego mecha, czy tam y, wystrzelić się z katapultu jakiś. To, to, to, wiesz, ginałeś, tak? I, i, nie ma nie ma się, ale... ale ja 24 w... kwietnia. 24, właśnie. Ja, dla mnie to jest, to jest gra, którą chyba najbardziej czekam w, w kwietniu, chociaż mnóstwo gier ciekawych wychodzi. Mamy znowu... E, no... Jak, nie wiem, jak czas znaleźć, prawda, na to wszystko, ale ale bardzo się cieszę właśnie z, z Battletacka. Zresztą, Battletack, tak... On y, jeszcze parę lat temu y, gra planszowa właśnie przeżywała swój, y, swój taki taką drugą młodość, bo chyba powstała jakaś taka reedycja z nowymi figurkami, tam jakieś, jakieś dodatki można było do tego dokupić, a ja nie wiem, dokładnie. To chyba nie Battletech, to chyba gra Steve'a Jacksona, już nie pamiętam, jak ona się nazywała. Była, była eksplozja popularności na Kickstarterze, gra zebrała chyba coś, 2 miliony dolarów, jak ona się nazywała, teraz nie pamiętam. Znaczy, być może też, ale jest, jest Battletech Starter Box, jak sobie ktoś wygoogluje, to zobaczy, że, że i... Je, ona wyszła z, w 2017 tak według tego, co tutaj sobie znalazłem szybko, ale nie, na pewno jest gra planszowa, Battletech też, ale, ale w ogóle mechy bo pewnie wracają do, do łask, nie, jakby do wszystko teraz wraca, wszystko co pamiętamy z naszej młodości, co, co kiedyś było popularne, teraz w jakiejś formie się pojawia w, prędzej yy, Ta gra, ta gra od Steve Jacksona, która na Kickstarterze tyle, tyle zebrała, to Ogr. Ogr, o. Ogr, tak. I to jest też z mechami, tam... tak? tak? Tak, tak, tak. O grę. O, to muszę sobie zobaczyć też. No, więc, więc ja, ja na to czekam. Nie wiem, czekasz na jakąś grę w najbliższej przyszłości, taką. No, jest dużo gier, na które czekam. Przede wszystkim czekam, już 4 maja wychodzi Donkey Kong Country Tropical Freeze na, na Switcha, czyli reedycja fantastycznej gry na Wii U. Mhm. Fantastycznej i niezwykle trudnej gry na Wii U, w którą sporo grałem, ale no, że tak powiem, nie starczało umiejętności. Mhm. Może teraz starczy na Switchu. Później w maju wychodzi Dark Souls na Switcha, czyli to jest perfidny plan Nintendo, żeby zwiększyć sprzedaż swojej konsoli. Nie dlatego, że tyle osób kupi. Switcha z powodu wyjścia Dark Souls, tylko ci, którzy zagrają w Dark Souls sfrustrowani będą ciskać chłopanie. konsolę. <laughs> Samo pomyślałem po prostu, że I no i by A to są delikatne będzie... sprzęty. Tak, delikatny sprzęt. No i dzięki temu Switchy sprzeda się więcej, mhm. bo jakby w afekcie popełniona, popełniona zbrodnia zniszczenia konsoli nie jest... Mhm. Nie można wykorzystać tego, żeby skorzystać z gwarancji. No to trzeba kupić nową, no. Weź, ja mam I nadzieję, że tak w ogóle będzie. coraz więcej będzie tych e-masterów, bo y, dla mnie chyba takim naj, naj, największym, najwspanialszym prezentem byłoby, kiedy by EA i Bioware zdecydował się wydać trilogię master. Mass Effect, tak? Tak, tak o. No spoko spokojnie by na Switcha poszło. Oczywiście. Problemu, I nawet, nawet jeśli by mieli gdzieś tam później jakieś ustępstwa, gdzieś tam coś przyciąć, wiesz, rogi, żeby to tak nie wyglądało jak na, na Xboxie 360, prawda, czy coś w celu. Ja to jestem w stanie zaakceptować, dlatego, że koncepcja po prostu tego, że mógłbym sobie wrócić do Mass Effecta i mógłbym to zrobić na zasadzie, że kiedy miałbym czas, to wyciągam konsolę i sobie, sobie gram, przeżywam jeszcze raz tą historię. No dla mnie to jest, no to byłaby fantastyczna rzecz. I ja nie wykluczam, że kiedyś się na to jej zdecyduje, tylko pytanie im się, czy, Wiesz. czy, czy, czy będą chcieli zrobić to teraz, czy może długo, długo będzie trzeba na to poczekać. jej na razie jakby, mimo że FIFA wydało i wydało tego FE, mhm. tak, to, jest, to, to to są jedyne gry EA na, na Switcha i nie wiadomo jak oni będą czuć się ze wsparciem tej konsoli, bo chyba cały czas są takim chciałabym, ale boję się, mm -hmm. bo, bo, bo ich gry niby wymagają mocnych maszyn, jakbyś, te battlefieldy i tak dalej, a Switch jednak w porównaniu do, do poprzednich, do, do swoich konkurentów, no jest, jest jednak słabszy, tak. nie da się ukryć, więc na Switchu albo gry niezależne, świetnie, świetnie sobie dają radę i stąd wydanie tego FE, które niby wyszło pod auspicjami elektroników, ale tak naprawdę jest, jest grą niezależną. Pewnie pojawi się FIFA 19, bo, bo w końcu FIFA 18, mimo słabej sprzedaży na początku, później sprzedaż ruszyła, kiedy cena została obniżona, więc mm -hmm. teraz już chyba FIFA 18 na, na Switchu na siebie zrobiło, ale główną przeszkodą wydaje mi się w wejściu elektroników na, na, na rynek switchowy jest brak infrastruktury sieciowej ehm, i... Możliwość się zarabiania na mikropłatnościach. <laughs> zarabiania tak, chociażby, bo no ja, ja, ja naprawdę boję się, jak to mm -hmm. będzie, jak mi Nintendo opracuje model Działania w sieci, bo to jest Nintendo. Ich stać na wszystko. Ich stać na zrobienie z, jakby zupełnej niespodzianki ze Switcha i, i podbicia rynku, ale są też w stanie zarżnąć nawet najlepszy pomysł i, i po prostu może dlatego, że na, że na przykład nie czują rozgrywki sieciowej i, i, i zrobią jakieś dziwne połączenie telefonu. Znaczy, że tak. trzeba będzie wykorzystywać telefon, aby łączyć się na przykład z, tak, z, z czatem coś. głosowym, tak jak, tak jak w przypadku z Platuna, kiedy musisz jak 5 czy 6 kabelków no podłączać, żeby. To jest Frankenstein taki, to psuje w no, ogóle to jest coś tak wizualnie no. też. Wiesz, na, na przykład nie, nie rozumiem, czemu do tej pory Switch nie można korzystać ze słuchawek Bluetooth mimo... Bluetooth przecież jest, tak? Często w sensie się bo boję, że może, bo nie wiem, by przez te słuchawki się włamał. że oni cały czas tak. łatają tę konsolę, bo, bo cały czas ktoś pokazuje, że właśnie złamał najnowszy firmware. Ale wiesz, i... łatają tak, że, że na przykład zabijają wsparcie dla doków tak. firm trzecich. Ja, ja kupiłem, jak byłem w Stanach... No Już na nie działa, kupiłem tak? Kupiłem, znaczy dowiedziałem się, że gdybym teraz po instalacji firmware'u 5.0 podłączył, to bym sobie zbrikował, zepsuł konsolę. No wiesz, i to, i to, to przypomina mi trochę to działania Sony, chore, bo to, no. pamiętasz, jak, jak Sony PlayStation wyszło, jeszcze tyle razy opowiadałem tę historię, ale chyba z, od paru lat nie. Sony PlayStation 3 to była konsola, którą reklamowano jako właściwie komputer. I mogłeś sobie tak. na zainstalować na Linuxa. na Linuxa. Tak, i w ogóle ja pamiętam, że moc obliczeniowa w ogóle tych, tych tych rdzeni, tam nie wiem, czy sześciu, siedmiu rdzeni, które były w PlayStation, czy była tak fenomenalna, że gdzieś tam jakieś klastry budowali z tych, z tych z PlayStation, że, że no fenomenalne rzeczy może było, tam nie wiem, jakieś przeliczenia, jakieś yy, białka w nie wiem, w każdym razie to była konsola, która miała yy, yy, ta, ta, ta, taki najbardziej wypasiony model, miał i wsteczną kompatybilność i miał mnóstwo portów, nie, nie wiem, czy pamiętasz tego pierwszego fata, on miał tam otwieraną klapkę z przodu i tam mogłeś sobie podłączyć jakieś chciałeś karty, Yy, tak. Wiesz, te wszystkie, yy, które w, w aparatach fotograficznych możesz mieć. Miałeś cztery złącza USB. Miałeś właśnie możliwość zainstalowania dodatkowego, dodatkowego systemu operacyjnego. No, mnóstwo, mnóstwo rzeczy. I z, ka i z każdym update'em coś tam, wiesz, odejmowali. Wiadomo, że do tych wszystkich innych rzeczy, tak naprawdę, masz komputer. I Ja się z tym zgodzę. Ale jest coś takiego fajnego, co, co na przykład sprawiło, że o ile PlayStation Portable. Yy, nie zrobiło jakby jakiegoś niesamowitego sukcesu, nie odniosło, jeśli chodzi o, o sprzedaż gier. Także na początku, owszem, tam, tam, yy, GTA, Liberty City Stories, no sprzedało się tam w kopii jakieś, nie wiem, pięciu milionów egzemplarzy, może więcej. Yy, I taką konsola w ogóle jest ogromnie popularna, ale dzięki temu, że właśnie ludzie zaczęli ją przerabiać i, i, i, wiesz, i, i te dodatkowe możliwości do niej yy, dokładać. I w, w przypadku tej y, Switcha, ja nie chcę, żeby ktoś łamał tę konsolę i dorzucał te wszystkie rzeczy. Tylko chciałbym, żeby Nintendo, nie wiem. Ja wiem, że to jest o kolejny, kolejne urządzenie, które będzie nie wiem, odpalało Netflix albo kolejne urządzenie, które będzie odpalało YouTube'a. Tak, ale ja na przykład mój telefon nie, jest tak, nie ma takiego dużego ekranu jak na przykład ekran Switch'a i na przykład, nie wiem, czy Netflix'a w podróży, czy właśnie YouTube. Chętnie bym sobie na się odpalił. Ale, ale jak chciałbyś od, od, odpalić na Switch'u, skoro tam, wiesz, nie masz możliwości włożenia karty SIM od telefonu i oglądania? tak jak na przykład możesz do iPada czy do telefonu. No tak, ale, ale w telefonie robisz sobie właśnie hotspot. Do jakiegoś... hotspot no sobie... musisz sobie zrobić hotspot, no właśnie to też też jest niewygodne mm -hmm. moim zdaniem. Ja bym wolał, żeby znaczy wolałbym. chciałbym, żeby Switch miał już takie Tak jak Vita, Vita miała była wersja, Ta. były dwie wersje. Jedna była taka zwykła wireless, którą ja, ja, ja miałem, A była wersja Vita właśnie z, z modułem 3G czy tam. I mam taką, tak. mam taką i się sprawdzała bardzo dobrze. No, tak więc jakby ja rozumiem, że z pewnych rzeczy się rezygnuje, z, ekonomicznych, z pewnych rzeczy się rezygnuje ze względu na to, że się boisz, że ci złamią tą konsolę i, i Switch podzieli losy właśnie i Vity, i PSP, ale no nie można właśnie tych, tych, właśnie moim zdaniem to byłoby fajne jakby te wszystkie dodatkowe gadżety, które, które ludzie tworzą, inne firmy, firmy trzecie tworzą, żeby nagle one nie przestały działać, bo ja mam na przykład pada na kablu do, do Switcha, i on może nie jest tak fenomenalny jak pro-controller, ale działa, wiesz, mogę grać, prawda, na kabelku i wszystko jest, ale boję się, że na przykład nie, może oni w końcu dojdą do, do wniosku, że, że tylko musisz mieć ten drogi za 80 euro y, kontroler, żaden inny nie będzie działał. I to moim zdaniem jest, jest bardzo zła, zła droga. Oczywiście y, y, y, wiesz, apologeci tam Nintendo powiedzą, nie, nie, to jest bardzo dobre, bo Nintendo broni się i tak dalej. A moim zdaniem nie. I jeśli Nintendo wyda na przykład takiego mini doka, to fajnie, nie? Ale na przykład jeśli oni nie zamierzają wydać w swojej wersji takiego urządzenia, to nie powinni zabraniać jakby filmom trzecim tworzyć takie, albo przynajmniej znaczy, Wiesz uśmiercać. Oni nie zabraniają. Oni to, zresztą, wiesz, to tak naprawdę no, ten numer z tym, że, że konsole teraz się psują, kiedy zostaną takie od dokazy zewnętrznego podłączone, no to jest bardzo niefajne, bo, bo okazuje się, że tak naprawdę te złącze USB, które jest w w Switchu jest niestandardowa. Wow. I, I ostatnio nawet Nintendo chyba wczoraj czy przedwczoraj opublikowało listę producentów kablik USB-C, z których można bez problemu korzystać. I to jest... Wiesz, kabel USB, no to jest kabel USB. Czemu mam nagle szukać jakiegoś specjalnego kabla? Tylko dlatego, że... In, użycie innego powoduje ryzyko uszkodzenia konsoli. To jest, to jest absurd i to jest bardzo niefajne. No i właśnie to jest przykład działania Nintendo. Z jednej strony firmy genialnej, z drugiej grzebiącej się w jakichś totalnie absurdalnych pomysłach. Mam, mam nadzieję, że nie popadną w jakieś w jakie szaleństwo, tworząc infrastrukturę sieciową, mhm. ale nie zdziwiłbym się, gdyby popadli, wiesz? Tylko, że jeśli, jeśli popsują tę, tę infrastrukturę, to może nie tyle zabiją switcha, ale mogą dorzucić parę kamyczków do grotka jego, jego mhm. szybszego zgonu. O, tak, tak, tak bym to określił. Wiesz, bo to nawet nie chodzi o to, żeby on. Bo sama infrastruktura, ona działa, bo ja na przykład nie korzystam z czatu głosowego, więc nie potrzebuję tej dodatkowej aplikacji, ale grałem w Rocket League na, na, na switchu. Po sieci i grało się świetnie i to grałem też, bo też jest chyba właśnie ten crossplay, bo tak. domyślałem się, że po prostu gramy z ludźmi z innych platform i to wszystko działało bez problemu. Więc jakby szybkość tam jest, tylko właśnie te, te dodatkowe elementy, no nie że to tak, no, no, sam wiesz, efekt ty... słuchawki bluetooth może możliwość... był fenomenalny. No. Możliwość zakładania grup, możliwość tak. zapraszania do grup, możliwość zapraszania do rozgrywki, porzucenie nieszczęsnych kodów znajomych. Wiesz, nie wiem, czy jest kwestia kilka... jakiejś licencji na przykład, nie wiem, czy ktoś ma nie. jakiś patent na to i, i nie, ja Ci było kupić, tak. na przykład możliwość zapraszania yy, do party? Gdzieś czytałem yy, dosyć śmieszny, to yy, znaczy śmieszne, yy, czytałem artykuł, w którym by, by były opisywane zmagania inżynierów z Nintendo właśnie ze stworzeniem infrastruktury sieciowej. I to całkiem niedawno. Okazuje się, że oni nie mieli pojęcia, co to jest takiego Xbox Live. I żeby im to pokazać, bo co to w ogóle jest? Ale nie, bo oni nie mieli. Nie Xbox Live, tylko Xbox Live! Bo wiesz, bo oni tak troszeczkę... Ale wiesz, Xbox jest w ogóle konsolą wręcz taką egzotyczną. Na, na, na wyspach tam, w kraju kwitnącej wiśni, yy, bo jak się słyszy, ile na przykład tam się dziennie, tam, przepraszam, nie, miesięcznie konsola sprzedaje, to właściwie można powiedzieć, że tam liczą te, te, te sztuki, nie wiem, czy oni te importują wtedy dla tych ludzi, którzy chcą kupić Xboxy, już na palcach yy, obu rąk. Że tam słyszysz, nie, tam sprzedaż tam yy, Nintendo Switch, 40 287, yy, X, PlayStation 4, tam 330 yy, tysięcy, coś tam. Yy, Xbox One, X, Trzy. Dziesięć. Okej, to nie wiem, to może właśnie, to jest tak dla mnie niepojęte, no, ale też jest też tak, że jeszcze na poprzedniej generacji, to ale już tak, tak abstrahując, to, to Microsoft e, chciał, żeby, e, żeby, żeby Japończycy jakimś przychylnym okiem spojrzeli na, na Xbox 360 i bardzo dużo zainwestował w ekskluzywne gry e, JRPG. Tak. Twoja... Lost Odyssey... Boże... Tak, Lost Odyssey, Blue Dragon... tak. Zresztą Lost Odyssey to chyba tam zrobiłeś jakieś niesamowite... Wszystkie możliwe achievementy. Chyba nie, opakowałeś. jednego nie mam, jednego nie mam. Gdzieś mi się zapodział jeden przedmiot. Ostatnio Wiesz nawet... to ileś tam godzin wpakowałeś? Więcej, więcej. Znacznie więcej. Znacznie więcej. I tego nie ma teraz jest. właśnie na, typ, na, na... jakby Xbox jakby nie... Nie, nie, nie to... jest. Los Odyssey jest we wstecznej no, kompatybilności, możesz no ta, pobrać no tak, nie, nie, zgrać. ale weźmiemy że nie ma nowych gier, które byłyby ekskluzywami. Ja nie wiem, czy Ninokuni jest też na Xboxa. Jest na Xboxa Ninokuni? Nie, nie ma, nie ma. Nie, raczej znaczy, jeśli chodzi Druga o część, ekskluzywność, no. czy dostępność na wyłączność, no to podejście e, e, w, wierchuszki Microsoftowej jest dla mnie totalnym, jakby, strzelają sobie w stopy tak ser seriami, seriami, mają, mają, karabin decelowany w stopy i w kolana i tak sobie co drugi dzień strzelają i może lubią czuć ból i lubią patrzeć jak na PlayStation 4 wychodzą gry, które są tylko na PlayStation ale 4. Nie wiem, i ale nie sprzedaż PlayStation 4, a tutaj, a my wydamy sobie tutaj grę, która Fire jest. Firewatcha na przykład, albo Hellblade z, z opóźnieniem. No tak. Nie no wiesz, to jakby wydanie Firewatcha sprawi, że. Na Switchu będzie no. Firewatch. Ja słyszałem, słyszałem. Pla... Tak. Chyba, że to plaga... był 1 kwietnia. Nie, nie, plaga oś... Plaga dopada wszystkiego, więc To jest, to jest, to jest gra, która. Znaczy, gra. Doświadczenie pseudo-rozrywkowe, które niestety pojawia się chyba na wszystkich platformach, znaczy, niestety. No, jak ktoś lubi opowieści o nie, nieudecznikach, stworzone przez nieudeczników, no to super. <głosy> Dokładnie. Ym, ale y, w ogóle, jeśli chodzi jeszcze o Nintendo i y, y Switcherze, y, ja się boję, że w pewnym momencie, jeśli właśnie te firmy jak Microsoft, y, przepraszam, y, nie Microsoft, jak Electronic Arts, jak Ubisoft, y, nie wiem, Activision, jeśli oni nie będą wydawać gier na, na tę konsolę, tylko kwestia jest taka, czy oni powinni wydawać porty, tak które robi Bethesda, czy powinni tworzyć osobne gry, i wejść na ten rynek zupełnie osobno. Czy oni się boją tych doświadczeń, które mieli, bo ja pamiętam, jak UB naprawdę sporo zainwestowało jeszcze w Wii. Ile oni gier wydali mm -hmm. fenomenalnie. Ja to w Wii U. Nie, ale ja mówię jeszcze dalej, jeszcze Wii, bo ja nie, nie, mm -hmm. pań, nie, nie siedziałem tak, na, tak naprawdę, bo nigdy Wii U nie miałem, więc nie wiem, co tam wyszło, ale ja, ja pamiętam, że przecież Ubisoft był jednym z, z propagatorów oryginalnych tego, tego gadżetu, do, tego Wii Motion Plus, który dodawał mm -hmm. Ci wiesz, bardziej precyzyjne ruchy. Tak, do, Red do... Steel dwójka. No przecież to jest fenomenalna gra, ona się nic nie zastarzała. Oczywiście, jak, jak... znaczy dalej jak podchodzisz do kierunku, bo ktoś że ale dla mnie to, stylizowana grafika, fenomenalna rozgrywka, i tak dalej. Ja mogę to dzisiaj odpalić, ja tam będę się świetnie bawił, ale ta gra w ogóle nie odniosła sukcesu. Ten Wii Motion Plus okazało się, że, że tak naprawdę e, stał się takim opcjonalnym gadżetem, którego i tak większość gier nie wykorzystywała, oprócz tam kilku tytułów, które, e, które tak naprawdę dobrze na tym nie wyszły. No bo... Ale Zelda wykorzystywała. No Zelda tak, ale, ale, ale widzisz, bardzo dużo ludzi, nie wiem dlaczego, mówi, że Skyward Sword to jest w ogóle naj, najgorsza Zela ze wszystkich. Super jest. No, a mi się bardzo podobała, ale ludzie mówią, że jest najgorsza, więc teraz czy to jest kwestia. Ty, tych, tych pomysłów, które chcieli zaimplementować w wymach Mimo Plus, czy, czy, czy w ogóle fabularnie im się nie podobało, czy za, świat za mało otwarty, no, kto wie, ale Ubisoft dużo zainwestował, było y, dużo gier, ja nie mówię o kurlikach i tak dalej, ale przecież y, w, y, w Splinter Cell chyba właśnie tam, wiem, że, że parę części wyszło jakby i oni Naprawdę chcieli. Na Activision też wydawało tam jakieś tam swoje wersje na przykład Modern Warfare, chyba się Reflux nazywała, czy coś takiego, że tam było to sterowanie takie bardziej pod, pod ten kontroler ruchowy, mimo, że gra powiedzmy w esencji była tym samym, co było na, na, na dużych konsolach. Mhm. Ale oni się spalili, oni nie zrobili na tym Jakiegoś niesamowitych pieniędzy, tak jak powiedzmy Nintendo zrobiło na, na, na sprzedaży samej konsoli i, i, i sprzedaży powiedzmy gier właśnie z Marianem i gier wszystkich takich, tych tak zwanych party game. I teraz boję się, że, że gdzieś tam w, w ludziach takich, którzy podejmują decyzje, czy w EA, czy właśnie w, w Activision, czy w Ubisoftcie, no jest to, że okej, okay, zrobiliśmy kurliki z, z Marianem i to się świetnie sprzedało, więc jakby, okej, okay, jakby można odnieść sukces y, tworząc grę y, nie będąc, y, która nie jest pod Nintendo, ale tak naprawdę jak myślisz o Królikach i Marianie czy tam Mario, Mario plus Króliki to, to ja, ja na przykład widzę to, dla mnie to jest gra w ogóle Nintendo tak, że, że ona sprawia takie wrażenie więc jakby y, cały czas masz albo gry się świetnie sprzedają, bo są z pod Nintendo albo to jest mhm. platforma dla, dla mnóstwa gier niezależnych coraz więcej, albo to jest gra do, do retro, tak, czyli całej tej biblioteki, tam Neo Geo i tak dalej, że y, musi być więcej gier na Switcha dużych właśnie z jakimś takim własnym rodowodem od y, innych firm niż, niż Nintendo i, i to y, moim zdaniem jakby nie tyle, że bo nie jest potrzebne do osiągnięcia sukcesu y, powiedzmy, te gry nie są potrzebne do osiągnięcia sukcesu y, przez Switch, bo, bo ta konsola osiągnęła sukces, ale żeby żeby ten sukces utrwalić, cementować i, i, i sprawić, że to fa faktycznie będzie konsola numer jeden na rynku, mimo że jest technologicznie powiedzmy daleko za, i, i za Xboxem, i za Playstation. Ja mam nadzieję, mhm. że na przykład yy, pojawią się właśnie te, takie gry jak, jak Phoenix Point, jak Battletech, na, na, na, Switch'a, bo to jest, nie zdają no się, żeby, by, by wymagające, jeśli chodzi o. Ma wejść Banner Saga, wszystkie, wszystkie trzy części, tak. Trze, znaczy trzecia część jeszcze nie wyszła w ogóle, ale, ale całość ma się pojawić na, na Switch'u. Nie zdziwiłbym się, gdy, gdyby, gdyby Bard's Tale 4 się pojawił. Mhm. I, i, wydaje mi się też, że większość gier, które na silniku Unreal działają, zwłaszcza, bo jak już wcześniej wspomniałem, on jest bardzo elastyczny i łatwo go tak. dostosować. Tak. No, teraz wyszedł, wyszedł Outlast dwójka i też Digital no, Foundry porównało, wygląda, tak. no, wygląda fenomenalnie, no. jakby, wiesz, pojawiły się poprawki do Duma też, które sprawiają, że, że, no, działa... Layers of Fear wygląda, znaczy wychodzi chyba na, na, na tak, Wersja Legacy, znaczy... czy coś na serwis? No i, i chyba będzie bardzo ładnie wyglądać Więc ja się nie boję O to czy na Switchu będą gry Ale rzeczywiście byłoby fajnie Gdyby ci najwięksi gracze też zainwestowali Albo w wersje specjalne swojej gier Albo w jakieś do, dopracowane porty Bethesda chyba dobrze na tym wyszła Bo Doom się świetnie sprzedał na Switchu mhm. Już widziałem też Pierwsze obrazki z Wolfensteina nie, nie sądziłem, że ta gra będzie w stanie działać A wygląda naprawdę też dobrze więc Be Be Bethesda chyba przy Switchu zostanie i nie zdziwiłbym się, gdyby na E3 była duża zapowiedź, Grand Theft oto piątka na Switchu. Take my money, take my money, Richard. Hmm. proszę się, niech to będzie przepowiednia, jak, tak, tak dobre jak z Fortnite'em, bo ja bym Aha. po prostu wrócił znaczy, do GTA nie... 5 i to był absolutnie dla mnie... No... P problemem z, z, z GTA 5 nie jest tak naprawdę wydajność, tylko konsoli, pojemność bo, bo, tylko pojemność, tak, pojemność kart pamięci. Tylko widzisz GTA 5 na Xboxie 360 wyszło na dwóch płytach DVD. Tak tak, tak, tak to pamiętam. Więc to jest spokojnie o ile się nie mylę, ponownie kartridże to yy, Nintendo Switch mają chyba 32 GB, tak? Maksymalnie 32, ale one są wtedy droższe, więc yy, na przykład yy, dużo gier dzia, działa tak, mm -hmm. dużo gier działa tak, że yy, masz na, na kartridżu część, a później resztę pobierasz. Na przykład w L.A. Noir tak, tak jest, tak. albo w samym dumie też tak jest, że cała opcja yy, rozgrywki wieloosobowej jest do pobrania yy, osobno. Co mi się nie za bardzo podoba, bo, bo yy, jakby cała yy, zaleta posiadania gry na kartridżu jest taka, że, że, że masz ją wszędzie, tak, tak? tak, niezależnie od tego, jak działa, jak działa sieć, czy jest sieć. Ale, ale są takie gry jak na przykład Rime, która w pierwszej wersji wydanej na kartridżu na, na Switcha wygląda Porrasza, strasznie, nie? jest zupełnie niedopracowana. A teraz chyba wyszła wersja poprawiona, która, w którą da się już grać, ale jest do pobrania. Już nie jest wydana w wersji fizycznej. Super byłoby, gdyby tak naprawdę te kartridże e były mogły zapisywać aktualną wersję gry tak pobiera w się sensie, pobiera się na chyba jaką... Nintendo DS -y tak było tak nie? Że, czy na jakiś taki a takich... to nie wiem czy tak a czy wiesz, to... chodzi o to że, że że na przykład masz oryginał na cartridge'u, a I nadpisuje ci i, po prostu. I, i napisuje ci tak. tak, aktualizuje ci tą tę, tę wersję pobraną z sieci. To było to było super. No ale podejrzewam, że to jest raczej niewykonalne. Mm -hmm. No bo tak, no bo właściwie e, faktycznie jest wiele gier, które na przykład dorzucają, na przykład Bajoneta. Bajoneta 2 ma dorzuconą pierwszą część, ale ze względu na oszczędność właśnie chyba e, czy kosztu tego no po prostu to jest w postaci klucza, którego realizujesz na, mhm. na, w sklepie i shopie Nintendo. Nie, a, a wolałbym właśnie, żeby to było wszystko na kadzie, żeby sobie kiedyś... Ja też wolałbym na kadzie, no. w ogóle przeszedłem bajonetę. O. i to było bardzo ciekawe doświadczenie, dlatego że to jest gra, która w dzisiejszych czasach takiej troszeczkę innej wrażliwości, można było powiedzieć, że jest taka bardzo wyuzdana, te wszystkie takie kocieruchy bajonety, wiesz, to takie kręcenie nogami, jest seksistowska, tak, tak. Skandal. Ale z drugiej strony, ona, ona ma w ogóle taki klimat, taki weird fiction, który nie, nie do końca mi leży, nie? że to jest taki taki absolutnie świat tych, tych niektórych potworów, którzy są, nie wiem, Jakieś człekokształtną głowoc Potworo, coś tam nie. Ale z drugiej strony, faktycznie ta mechanika walki jest bardzo przyjemna, wiesz, to, to, to to wszystko mi się tak spodobało, że. Że po pierwszym takim odbiciu się od gry, no, zostałem przy niej i, i e, przeszedłem ją. To trochę mi to zajęło, nie? Bo, bo grałem właśnie sobie tak z doskoku. No i to jest ta, ta moc e, e, konsoli przynośnie, że mogę sobie grać wtedy, kiedy mam czas. Jak mam 15 minut, to sobie gram 15 minut, jak mam troszeczkę więcej, to gram troszeczkę więcej. I, I bardzo mi się podobało. Oczywiście tej fabuły i, i, i, i tych, tych, tych, tych zawiasów czasoprzestrzennych i, i tak nie do końca mi się udało to wszystko tak złapać, wyśledzić, ale ja rozumiem, że są ludzie, którzy pewnie studiowali każdy fragment, każdy każdą wypowiedź wszystkich tych bohaterów e, e, w tej grze i coś z tego wyciągnęli. dla mnie to, które to, tak to, to, to było to wszystko chaotyczne, w takim e, e, sosie smooth jazzowej e, muzyki z, z tych... Z, tego, z, tego, z tego pubu, nie wiem, e, gdzie można było kupić broni te dodatkowe umiejętności, ale e, bo bardzo się nagra... i teraz jak tylko znajdę czas, to sięgnę po drugą część, więc e, jestem ciekawy, mm -hmm. bo, bo, bo w ogóle początek drugiej części i pierwszej części to wygląda mi bardzo podobnie, że też właśnie zaczyna się od tego, że masz tą taką e, jak się nazywa ta e, e, ta dziewczyna, z tą, która też właściwie t, t, równie dobrze wywija nogami i pistoletami w obcasach jak, e, jak właśnie bajoneta. Nie, więc. Nie pamiętam. Wypadło właśnie, to jest to, że, to jest tak wszystko zakręcone, że, że, nie zostaje w pamięci. Nie wiem dlaczego, no ale. Tak z tym mam. Nie, no, ja, ja się cieszę, że, że, że Switch odnosi sukces, tylko właśnie jest parę rzeczy, o których wspomnieliśmy przez ostatnie kilkadziesiąt minut. Może nie kilkadziesiąt, nie wiem ile to było, ale, ale warto, warto żeby, żeby, to wszystko było gdzieś w jakimś stopniu zrealizowane, poprawione i żeby nikt nie strzelało sobie w stopę, prawda? Czego, czego niestety nie możemy być pewni, bo Nintendo to Nintendo. Tak. Po prostu. To. Znaczy, wiemy, że prawdopodobnie przez jeszcze parę lat Switch będzie absolutnie takim cukiereczkiem, jak, jak było Wii. Być może się pojawią jakieś rzeczy, które dodatkowo sprzedadzą tę konsolę Uwierz, w domach opieki dla na... do starszych. <laughs> nie, nie. Pojawią się kolejne iteracje. Jestem przekonany, że w 2019 pojawi się Switch Plus. Zmocujesz, Switch z test... i... Switch E, albo. Swi Switch E. Albo będzie gorszy, bo. Bo wiesz, że było 3DS, a później było 2DS, więc może być wiesz. Coś się. Coś... Ale, ale, ale był, też, był też ten new 3DS, tak? Czy 3DS, 3DS XL. No Ale też, no, dołożyli gałkę, wzmocnili moc. Procesor. Tak. No, no. i co z tego wyszło? To chyba parę gier pojawiło się, bo tam um, Bo remake. Bo były... Tak? Bo to już był czas, kiedy. No wszyscy czekali właśnie na Switcha i okay. chyba to mm -hmm. był czas odejścia powolnego 3DS-a, który mimo, mimo wszystko i tak się no nie ostatnio... lepiej niż Xbox. No ten Nintendo Direct chyba w większości był poświęcony w ogóle grom na 3DS-a. Się... Nie, nie, nie. nie. nie, nie, nie, nie, nie. Był na 3DS-a. Tak, złudzenie zdecydowanie. Tam no, był detektyw Pikachu, mm -hmm. ale ja sądzę, że tak, że w przyszłym roku chyba już ubiją 3DS-a. Mm -hmm. Ale jest w ogóle też taki efekt Switcha, że gry, które grałbyś na przykład na, na, na komputerze czy na konsoli takiej dużej, wydawałoby mm -hmm. ci się gramy typu indie, a jak grasz w nie na Switchu, to ci to, to nie, masz wrażenie, że grasz właśnie w tytuły AAA. Ja tak mam na przykład z, z grą, tylko że ja, ja mam dopiero parę godzin rozegranych, więc nie mogę się tak powiedzmy jeszcze ostatecznie opinii wyrazić o, o, o tej grze. To jest Fear Effect Sedna. Nie wiem, czy hmm. miałeś A... okazję nie, nie, zobaczyć... No, ja ja, ja Fire Effect'a pamiętam z PlayStation pierwszego. Mm -hmm. To taka... Y, dla mnie Fire Effect to się zawsze kojarzy z tą fantastyczną animacją, z tymi postaciami, tak. z tymi bohaterkami i tak dalej. I powiedzmy... Y, tutaj jest to, bo są naprawdę fantastyczne te, te scenki przerywnikowe, takie... takie y, jest taki... Y, jak to powiedzieć, vibe taki, taki francuski w tej, tej animacji, w tych, tych mm -hmm. postaciach, że, że mimo, że na pierwszy rzut ktoś, ktoś jest nieobeznany, powiedział, że to wygląda trochę jak manga, nie, nie, nie, to nie jest do końca to, ale sama gra jest w ogóle w zucie izometrycznym, prawda, takim właśnie jak choćby w Zenonautach, tak, że w, sterujesz postacią mm -hmm. z, z, z, z widzeniem z góry i na Switch ona się taka troszeczkę malutka wydaje, ale właściwie interfejs jest tak zrobiony, że, że że sterowanie nie, nie, nie stanowi problemu że, że gra łączy fajnie elementy logiczne właśnie ze zewnętrznościowymi że masz przełączanie między bohaterami jeśli na jakiejś misji na przykład masz kilka postaci i, i tak się wciągnąłem jeśli chodzi o, o właśnie Fire Effect Sena, że, e, że za jednym posiedzeniem tak właśnie tak rozegrałem kilka godzin później niestety inne gry mnie odciągnęły ale, ale ja do Fire Effect wrócę w następnym odcinku żeby się podzielić wrażeniami ale jakby taką pełniejszą recenzję Mhm. Ale jeśli chodzi właśnie o ten efekt, to y, jak grałem na, na, na PC, w ogóle dużo też grałem na, na znaczy dużo w sensie, jak zapoznają się z grą po raz pierwszy na, na, na, na zeszłorocznym Pikselu, to, mhm. to, to, to czujesz jakbyś grał w Indyk. Ale naprawdę w momencie, kiedy zaczynają grać właśnie na, na, na switchu. Y, i, I ta i ta przenośność, ale jednocześnie to jest to, że tam są właśnie te, te filmiki przewnikowe, takie pełną gębą, że masz voice acting że ta gra jest naprawdę w, jak, jak na taki produkt rozbudowana, że masz wrażenie, że grasz właśnie w produkt jakby troszeczkę wyższej półki. I to jest, to jest mm -hmm. ciekawe. I dlatego na przykład y, y, zupełnie inaczej się gra w jakiś taki indy, który, który byłby na, na pc a inaczej się gra go, go na Switchu. No, bo, ale oczywiście... no. Ja tylko mam takie wrażenie, nie wiem, Ryszardzie, ty bardzo dużo gier właśnie takich zręcznościowych, chyba takich platformowych grałeś na Switchu, czy grywasz i, I też jest jakoś tak inaczej, nie? że, że jakoś tak się... Znaczy, dla mnie w Switchu najlepsze jest jednak to, że że jest, że jest to ta hybryda i mogę sobie w dowolnym momencie grać się na dużym ekranie, bo ja lubię grać na dużym ekranie, mm -hmm. a jak jak trzeba, mogę wziąć konsolę z sobą i nie muszę jak, jakiś e, bawić się nie wiem, e, w zapisywanie w chmurze stanów i tak dalej, ponieważ wszystko ma po prostu na jednej tak. konsoli. To jest cały czas ten sam sprzęt i to jest super. I, i, i Switch... E... No plus to, że, że mogę wziąć sobie na jakiś wyjazd i, i mieć sprzęt przenośny, na którym kilka osób gra od razu, bo mam tak dwie domyślnie, a jak wezmę tych J-Conów więcej, to nawet cztery osoby na przykład takiego Overcookeda, który sprawdza się na każdej imprezie, bo to fantastyczna gra jest po prostu. Więc you know, Switch jest świetnym sprzętem, i tylko cały czas za, za, zaciskam, zaciskam kciuki, żeby Nintendo tego nie popsuło. Żeby nie użyć brzydszego słowa. Zamykamy końcink Nintendo. Powoli też możemy zamknąć końcik e, e, groły, w co ostatnio graliśmy. Tylko wspomnę, że e, zacząłem grać Far Cry 5. Wiem, że to tak e, nie do końca cię ten kraj, e, Far Cry uśmiecha 5, ale nie, wiem, czy się zdecydowałeś w końcu, żeby. Poniesie... Nie, nie, nie. W ogóle, w ogóle odpuszczam go sobie. On jest taki. tak, że. Ty... Ja dopiero jestem po, po prologu i, i po kilku tak jakby chwilach jestem i no nie, jest, nie jest też ten, ten sam efekt, który był w Far Cry 3, prawda, jeśli chodzi o, o, o to wejście w ten świat, ale muszę przyznać, że w ogóle brakowało mi Far Crya, więc yy, może to jest kwestia taka, że powiedzmy nie zwracam uwagi na, na część popularną, bo na razie jej nie było, wiesz, po prostu yy, zaczyna się od tego, że, że yy, lecisz z jakimś szerefem, z jakąś ekipą, aresztować właśnie tego, yy, tego głównego... Yy, sektomaniaka, no i oczywiście jak to się mówi Hell Breaks Loose i, i to, no, wygląda jakbyś tak naprawdę nie strzelał do ludzi, tylko do zombiaków, nie w pewnym momencie, więc to jest mm -hmm. w ogóle dziwne trochę, ale to jest taki efekt, wiesz, według Hitchcocka, tak, że zaczynamy od trzęsienia ziemi, a później napięcie rośnie. I też zacząłem grać w Assassin's Creed Origins i naprawdę tak gra przepięknie wygląda. No to jest, to jest taki niesamowity, bo wiesz Grałem na przykład w A Way Out, i to jest bardzo ładna gra. I to jest, tylko że ona jest taka bardzo zamknięta, bo nawet jak wydaje ci się, że jesteś na jakiejś otwartej przestrzeni, bo masz, no wręcz, pościgi samochodowe, gdzieś takie ucieczki, to, to są niemal żywcem, powiedzmy, w pomyśle, wyciągnięte na przykład z Uncharted. Nie? Mhm. I nawet masz też piękne lokacje, jakieś, jakieś dżungle, jakieś te. Ale, no, Assassin's Creed Origins, no to jest. To jest cukiereczek, to jest cukiereczek i, i, i mi się wydaje, że w, już, już naprawdę czują się swobodnie na, na, na tych konsolach generacji wie, że Ubisoft, nie? Że, że już mhm. pokazali klasę, moim zdaniem jest jedną z, naj, z najlepiej wyglądających w ogóle gier poprzedniej, znaczy obecnej generacji, ale poprzedniego roku, czyli Ghost Recon Wildlands. W ogóle, w, nie wiem, czy widziałeś taki teaserek, sam Fisher. Żeby, tak, że ma być powiązanie z Sella z, z Ghost Recon. to jest super, bo wiesz, i wcześniej był Predator, teraz Sam Fisher, nie wiem co później będzie, no nie tam, nie, Marta Stewart, ale... Później będzie Division. O, o, taki crossover. Powiedzmy w, gdzieś tam nie wiem, w lasach niedaleko Nowego Jorku co się dzieje. Ale... No pewnie e 3 teraz Division 2 będzie zapowiedziane. I... Mm -hmm, mm -hmm. No właśnie, jest... czekam i nie czekam w ogóle na 3, ale to też... Jakby bliżej trzy to będziemy też mogli to skomentować bo na razie jeszcze nic nie przeciekło właściwie tylko jakieś same takie bardzo bardzo teaserki. Ale nie wiem ty ryszardzie przyszedłeś prawda Assassin's Creed Origin? Nie. Ale grałeś nie, dużo. Tam. Gdzie w ogóle nic nic, znaczy odpaliłem na chwilę, przeszedłem tylko tak sam początek Aha. i nic, nic, nic. Pięknie wygląda, ale ja, ja naprawdę mało w tym roku grałem na razie i będę będę musiał to nadrobić. Jest, jest mnóstwo gier do nadrobienia i, i wiesz, tylko tak się zastanawiam, w co, w co ręce włożyć, bo jedna gra rozgrzebana, inna gra rozgrzebana jest jeszcze Into the Bridge, przecież świetne, które, które mhm. bardzo chcę zagrać i, i bo, bo FTL by był świetny. No i tak, i mam tego. Vermintide Tide 2, którą zaraz, tak na chwilkę sobie odpaliłem, jest mm -hmm. super, bo, bo to świat Warhammera, który uwielbiam. Więc tak naprawdę gier jest mnóstwo, tylko muszę sobie jakoś to zorganizować czasowo, żeby jakby nie, jak to się mówi, nie włożyć palców w zbyt wiele ciastek naraz. Tak, tak, no, tak. no trochę to rozumiem i, i też, wiesz, Chce, chciałby się zagrać we wszystko, przynajmniej te takie y, najciekawsze, naj, najważniejsze gry, a, a, a czasu jest niewiele, więc... No ale y, na pewno, jak kiedyś znajdziesz czas, to ja bardzo chętnie szedź o twoich wrażeniach właśnie z, z rozgrywki w Origins, y, o twoich wrażeniach posłucha, więc najwyżej po prostu następnym razem, y, jak będzie okazja o asenskich porozmawiać, to wtedy wymienimy się opiniami, bo, bo ta gra naprawdę wygląda fenomenalnie, ale i jeszcze w ogóle też ze względu na to, że że taka jest tyle pracy włożono w ogóle w ten świat, że nawet nie wiem czy miałeś okazję zobaczyć taki dodatek powstał do gry, który jest właściwie takim, że nie grasz, tylko to jest taki dodatek edukacyjny. edukacyjny. Świetna tak, sprawa, bardzo mi się podoba, bo bo to już powinno być od czasów drugiej części Assassin'a. Bo można w pierwszej mhm. to nie podawać, bo e, ja uwielbiałem e, tą turystykę w tej grze i to, że bo, bo w samej grze to, doskonale, wiesz, tam jest, tam po prostu masz coś rodzaju tego kodeksu, tak, kodeksu tej encyklopedii, mm -hmm. że możesz poczytać o tych wszystkich fenomenalnych zabytkach, ludziach, bo część przecież postaci to są autentyczne postacie historyczne, a nie tylko fikcyjne, jakieś takie na potrzeby gry wymyślone. I no tu jest o tyle to ciekawe, że to jest taki bardziej interaktywne, że, że nie musisz czytać, tylko no, słyszysz głos, fantastyczny lektor, jakby jakby łatwiej to się chłonie i e, naprawdę e, fenomenalna fenomenalna rzecz świetny świetny pomysł. Dobrze to. Dobrze. Ryszardzie, zamykamy końcik w co ostatnio graliśmy i w ogóle growy e, dwa słowa tak tej ludzie kulturalny i i e, zapytam się byłeś nie na Tomb Raiderze? Nie, nie. Nie jesteś fanem nie. Tomb Raidera. O... Nie, jest, jestem, ale ta pani wygląda, wiesz, to, to... powiem tak, Alicja idąc... Vikander nie przekonała Cię do siebie swoją, nie, nie, swoją no, życiu, wersją lary. W życiu, wiesz, no. gdzie tam? To id idąc, wychodząc na ulicę Wrocławia widzę dziesięć dziewczyn, które przypomina bardziej Larę niż, niż ta pani, no, więc... No. To jest tak, wiesz, to jest tak jakby, mhm. nie wiem, e, na przykład e, e, ro Rocky był grany przez... E, jakiegoś patykowatego azjaty mniej więcej no coś takiego nie? albo jakby jakby Rambo był grany przez faceta z brzuszkiem no to, to jest to jakby ta pani ma z Larą wspólnego, wspólne to, że jest w miarę wysportowana i jest kobietą, no i to wszystko chyba. Ja, ja rozumiem, y, y, tutaj y, o co chodzi. Mnie, <śmiech> przynajmniej się, że moim największym zarzutem jeśli chodzi w ogóle o, o, o, o tę kreację, to są obcasy w ogóle butów, w których, w których biega Lara, ale sam film jest oparty y, luźno na, na grze z 2013 roku. Zwykle poprzednie Tomb Raidery one chyba nie nawiązywały w ogóle do, do gier, znaczy do konkretnych gier, tylko po prostu, y, była Lara, by, były te organizacje, była to, organizacja Trinity, była jakaś tam tajemnica, jakiś, jakiś, jakiś spisek, no to, to było ciekawe. I przyznam się, że ja mam w ogóle sentyment do do, do, tamtych, do tamtych filmów, i y, nie, nie oglądałem ich ostatnio, więc nie wiem, jak się zastarzały, szczególnie z, jeśli chodzi o efekty. Chociaż były takie dziwne y, rzeczy, jak na przykład trening Larry Croft w, w, walczącej z potężnym robotem, tam w rytm tak, muzyki. Tak, to. chyba Firestarter, ile się nie mylę, czy, czy Prodigy to było, czy coś innego, ale ja rozumiem, że wiesz, ta wersja. Y, jest, jest trochę inna, bo jest bardziej tak trochę przyziemna, właśnie tak, tak, tak jakby stanowi reboot i wygląda na to, że będzie, przynajmniej zapowiada się, że albo jakby sugeruje trochę zakończenie, że być może to jest dopiero początek, że będzie jakiś, jakiś film mhm. I, i nie wiem, no i ja, ja pamiętam że jeśli ktoś generalnie oczekuje jakby ciekawego kina przygotowego czy to, to tam jest, nie? Że to jest też kwestia tego właśnie, co, ty, co oczekujesz w filmie, czy jak musi być złożony, bo masz, masz postać Lary, która e, ze względu na to, że to jest jakby origin story, tak? Czyli początek, to musisz ją poznać, zanim ona została tą słynną archeologką, która była takim Indianem Jonesem no, w spódnicy, no, że się tak wyrażę. E, to, czyli też masz taki etap, że jest jak kwestia rodzinna, nie, że ona nie przyjmuje spadku po ojcu, bo nie chce się, bo nie chce zaakceptować tego, że ojciec nie żyje, bo gdzieś ojciec właśnie się okazało, był takim Obierze światem, już takim łowcą tych przygód, tych, tych niesamowitości gdzieś tam zaginął wiele lat temu. Więc ona nie korzysta z tej fortuny wielkiej e, rodziny i tylko dorabia jako, jako dostarczyciel pizzy czy, czy jakichś tam innych e, produktów żywnościowych Jest takim kurierem trochę. I wiesz, i to, to jest moim zdaniem taki element w filmie e, trochę... Trochę niepasujący nie? do, do tego wszystkiego. Mm -hmm. I później ten element przygotowy, to mięso, nie? moim zdaniem też mogłoby być ciekawie zrealizowane. To było być więcej tych elementów, które, które tworzą naprawdę kwintesencję takiego kina, gdzie, gdzie, gdzie mamy postać, która musi nie, wiem, rozwiązać jakąś zagadkę. Wiesz? Jakieś, jakieś, coś więcej w tym wszystkim jest. Jako film, jako pierwszy film ja to przyjmuję, że to jest, że to jest powiedzmy początek. Ja powiem tak, że mnie aka ta Galicja nie przeszkadzała, i kwestia jest właśnie taka, że no nie wygląda jak, jak powiedzmy Lara z, z tej ostatniej gry, ale jeśli, jeśli uda mi się, powiedzmy, odnieść sukces, i będą kolejne części, to ja z ciekawością się na nie, na nie wybiorę. Znaczy, powiem inaczej: dla mnie ta Lara jest równie dobrze, w cudzysłowie, obsadzona, co ostatni Punisher w serial. Nie Czyli... podoba ci się Punisher Serial? Jest, znaczy nie poddała mi się ten troglodyta, który gra pani Szera. Znaczy ja wiem, że to nie jest golf, wróżka. To, no. no to jest masakra. Nie, no to jest. Ja nie wiem, no to jak można było wybrać takiego pana. Znaczy, ja, ja uwielbiam postać pani Szera. Mam kilka, z, jakby kompletów, komiksów, może, może nie kompletów, kilka takich kompendiów komiksowych okay. paniszerowych. I, I żeby zrobić z niego takiego całkowitego kretyna, jak w tym filmie. Znaczy, może później w kolejnych odcinkach się, z, się robi bardziej... Reha zrehabilitował nie, się, tak? Może tak, ale ja po dwóch odcinkach nie byłem w stanie tego oglądać. To było tak głupie, jego Aha. zachowanie było tak irracjonalne, tak kretyńskie wręcz, że... że no ja myślę, że, nie że, nie że, że to jest kwestia tego serialu, tego, tego scenariusza, tego, że jakbyś poznał Pani Shara w, w tym w serialu wcześniejszym, tym Daredevil, on w drugim sezonie się pojawia, on jest dużo lepszą, dużo ciekawszą postacią, dużo bardziej złożony, bo kwestia wyglądu to, jest, to, to też jest. On, on nie wygląda jak ten pani właśnie z komisji, że, że nie stanowi tak. To być może też jest kwestia tego, że y, y, y, możemy mieć inne wyobrażenia, nie, co, co do tego, jak, jak ta postać wygląda, ale y, jak powiedzmy tego pani z serialowego lubię, ale właśnie z tego serialu Daredevil. Nie wiem, jak on jest w tym serialu, w tym swoim serialu, nie? To jest. Ten... No to moim zdaniem jest tragiczne. Um. No to. ten... To, to... Ja nie cię rozumiem, Ryszardzie. No, ja, ja tylko mam nadzieję, że kiedyś nam się trafi naprawdę taki faktycznie i, i, i film oparty powiedzmy o, o grę. Czy o, w ogóle, że to będzie projekt, który, który nie będzie miał tego, tego piętna, że. No, że jest film, filmem opartym o grę. Wiesz o co mi chodzi? Że, powiem, że, że powiem, bardzo powiem ci że tak. chyba nie było po prostu jeszcze takiego dobrego filmu, który byłby oparty o komputerową. Na razie tak. wyszedł tylko jeden film oparty o grę, który jest niezły, a w niektórych momentach wręcz dobry. Jest to Mortal Kombat. Pierwszy. Ale też pewnie, jakby teraz sprawił, to by, może by się tak godnie nie zestarzał, no, ale kto wie, kto wie. Tak? A, a, a nie wiem, No ta, a, te, te, te Lary z, z panią Angeliną, one były nieprawdopodobnie głupie. Miały słaby scenariusz, ale przynajmniej Lara wyglądała jak Lara. A tutaj mamy no, takiego... No, po prostu wybrali tego, taką młodszą pat wersję. Potykowatą nastolatkę, która tak. jeszcze nie jest spe specjalnie urodziła, może, może, może ona w rzeczywistości jest urodziwa, ale w, ty w tych zdjęciach, które widziałem... No właśnie, to, to jest kwestia to tych wygląda... plakatów. Że te plakaty nie oddają, nie oddają właśnie uroku tej Alicia Vikander w tej, w tej roli. Ja mi się wydaje, że ona po prostu w filmie wygląda dużo, dużo lepiej. Jakby dużo lepsze wrażenie. Żeby wyglądała skoro. tak jak w grze, w grze wygląda świetnie. Tak grze wygląda świetnie. Gdyby wyglądała tak jak grze, to byłoby fajnie. A tutaj, no to jest no od dziewuszka, no. Sympatyczna, miła, ładna, ale to nie jest Lara po prostu, no. To nie jest Lara. I tym nieoptymistycznym akcentem, jeśli chodzi o, o film Tomb Raider, zakończymy. Optymistycznym akcentem będzie to, że w tym roku ma wyjść Shadow of the Tomb Raider, ale to że o tym kiedyś wspominaliśmy. Jak będzie więcej informacji, może nawet trzy, to do tego wrócimy. Zanim, zanim Ci podziękuję, Ryszardzie, to jeszcze chciałem tylko wspomnieć, że Twojego trudnego pytania e, chyba nie udało się nikomu rozwiązać. Chociaż jakieś A, takie, widziałem, że. Coś gdzieś tam na grupie ja, ja, ja, u Ciebie. Ja ci mówię, ja, ci, ja przynoszę ci pecha fantazmagierii. Zobacz, czy nie będzie znowu żadnych komentarzy. Goście, znaczy słuchacze się dowiedzą, że, że ja jestem, i znowu nikt nie będzie słuchał. No właśnie, to udowodnijcie Ryszardowi, że wcale tak nie jest. I nawet jeśli słuchacie gdzieś w podróży, czy w jakiejś takiej sytuacji w samochodzie, podczas jazdy, zjedźcie na poborze, zatrzymajcie się, wpiszcie. <gry> I, i, I jednocześnie bardzo przepraszam za dzisiejsze moje prób, znaczy próby, problemy z wysławianiem się. Jednak cały czas jeszcze cierpię po wczorajszym nagraniu swojego Grysława i trudno mi zebrać myśli, naprawdę nie sądziłem, że tak bardzo... Podupadła moja zdolność tworzenia w miarę spójnych wypowiedzi przez ten czas. Także przepraszam za nie. Zajmujcie się mieli i... takie problemy w Ryszardzie, właśnie jak tam pl I plus, nie podała mi się jeszcze Lara Croft, no to już by było. Dołączę te. Yy, yy. Będzie, twoja recenzja, właśnie Lary Croft, nowej, będzie yy, równie kultowa jak yy, recenzja Firewatch, to, to, to, <laughs> pewne, to pewne, yy, Ja bardzo chciałem podziękować tym odcinku Pawłowi, Łukaszowi, Maćkowi, Przemkowi, Michałowi Piotrowi. Yy, właściwie każdej z tych, z tych osób za coś innego, ale już nie będę zabierał czasu na to nowego. Te osoby wiedzą za co, więc bardzo bardzo im dziękuję. Jeśli chodzi o, o konkurs, konkurs został rozwiązany i osoby, które część, część kodów się na Gry play już już zesłałem, tam jeszcze mi został właśnie jeden kod, który, który muszę jakiejś wyjątkowej osobie rozdać, ale to muszę zdecydować jeszcze po jakiejś być może jakimś beństwami, bo y, też nie, nie chcę zajmować specjalnie czasu Antonowego na to. Pamiętajcie, że możecie y, wesprzeć Fantasmagierię właśnie czy na, na Paypalu, czy właśnie dobrym słowem, komentarzem na stronie y, Fantasmagieria.net, czy na, na Facebooku, czy wejść właśnie na grupę Fantasmagieria i tam porozmawiać o różnych ciekawych rzeczach, nie tylko związanych z grami. Pamiętajcie, że Grysław właśnie powrócił y, na żywo, y, w cudzysłowie, można słuchać w audycji znaczy w, w Radiu Rock serwis FM w sobotę 18, ale mam nadzieję, że później się pojawi też wersja właśnie w, w podcast na iTunes, żeby też można było właśnie w ten sposób wygodnie. Poja pojawi się na iTunes też w tym samym czasie. O, i, to jest, I to jest bardzo dobra wiadomość na zakończenie. Dziękuję Ci jeszcze raz Ryszardzie. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia za tydzień.